I jeśli Audacity już odpaliłem, to mogę powiedzieć, że zaczynamy 103. odcinek podcastu Bezimienny. E, witamy drodzy słuchacze, nagrywamy 16 stycznia 2018 roku w godzinach wieczornych. E, z ciekawostki powiem, że nikomu się nie chce, nie chce mi się, mi się tego nagrywać, czyli Christianowi Kenderowi. Rafałowi też się nie chce. Cześć wszystkim. Ej, w ogóle może zrobimy wejściówkę inną. Blue Monday byłoby zajebiste. Pasowałoby. Taki kurde <śmiech> niebieski poniedziałek to jest po prostu kwintesencja naszego dzisiejszego nagrywania. W ogóle dobrze, że wszyscy jesteśmy we trójkę. Cześć Wojtek. No, cześć. E, słuchajcie, nie wiem, czy dzisiaj jest w sumie wtorek, ale wczoraj był podobno najbardziej depresyjny dzień w roku, tak? Bo tam coś wypada, że tam jakiś najdłuższy dzień, czy najdłuższa noc, czy coś tam, że księżyca nie ma, czy słońce coś takiego jest, jest. Coś, tam jest, coś taki... takiego jest. Jest, jest, jest. I to było wczoraj, to było wczoraj. I może jeszcze promieniuje na kolejny dzień. Więc y, może to jest to. Dobra, e, słuchajcie, e, bo muty pieprzymy, a do, dopiero pieprzymy minutę, a mamy jeszcze prawie dwie godziny, więc e, słuchajcie, o czym będziemy się gadać? Będziemy się gadać, w końcu powiemy o obserwerze. Na pewno nie powiem, bo chłopakom się nic nie chce, mi się też nic nie chce, no ale, z... ale, ale, co, co, co jest? Nie, nie, nie nic, nic. No okej, okay, więc słuchajcie, no dzisiaj powiem o obserwerze, tak, no, ma, mamy polską produkcję, ona już wyszła 3 lata temu, ale jakoś nie było kiedy o niej mówić, więc powiem o niej teraz. Słuchajcie, no, Blober Team, czy z prostą oczekiwanią, z czymś takim ala horrorem, dowiecie się w odcinku. No i co, no i poza tym standardowo dowiecie się różnych ciekawych, dziwnych rzeczy, a o czym to, to zapraszam do odcinka i słuchajcie, no i, i jedziemy, Hyde Park, oh, Boże, no nie, dobrze, Wojtku, zacznij, co tam u Ciebie? Tak, mhm, mhm, mhm, mm, mm. dobra, no to jako, że mnie się najbardziej nie chce na pewno, to będę mówił e, krótko, generalnie niewiele się dzieje, dlatego, że sesja. Niby tą sesję zaczyna się na uczelni za dwa tygodnie, ale już zerówki, już zaliczenia, takie pierdoły, no i człowiek jakby siłą rzeczy trochę tym, trochę tym żyć musi, nawet jak nie chce. <śmiech> A to się jeszcze łączy z tym, że robimy teraz migrację z, ze starego dobrego Save Projectu na nowy serwis, o którym na razie jeszcze, na razie jeszcze, a to obiecuję, że to już ostatni raz będę będę trzymał gębę na kłódkę. Ej. Na poczekaj, poczekaj, poczekaj co? Wojtek, co? ale ty, ty, ty nie chcesz powiedzieć o tym nowym serwisie, tak? Nie chcę, nie. No dobrze, ale jak ja wejdę sobie na twoją starą stronę, tak? No i co z tego. No to przecież to jest, to jest w ogóle. To jest, no, dobra, no okej, okay, to, to nie wiem, to, to może. No dobra, nie. Nie, dobra, Nie, no, okej, nie. No okay, nie jak, jak chcesz, jak chcesz nikomu nie mówić, jak, jak będzie się nazywał Twój nowy projekt, to nie, w porządku. Nie, to nie o to porządku. Chodzi, Absolutnie nie o to chodzi. Tak naprawdę. Ale to. to tak na, no. no to daj mi skończyć, to się tak kurde. No, no dobrze, naprawdę, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, okay, okay. już, już, już. Nie się nie chce, bardziej niż mnie. No, to ten, to jeżeli chodzi o nowy serwis, to ja o nim jeszcze tak mówię na pół gwizdka, dlatego, że, że jeszcze przerzucamy te stare teksty i jeżeli ktoś przyjdzie i zobaczy, że tam tak jak ty dzisiaj zobaczyłeś recenzję Army 3, to się możesz no. trochę zdziwić. No, ale każdy, każdy z tych tekstów jest oczywiście oznaczony, że to jest tekst archiwalny. Zresztą po kilku dniach tym tekstom nadajemy oryginalne daty, więc będzie widać, że to jest tekst sprzed kilku lat. Natomiast mm -hmm. nowe teksty się pojawią, zaczną pojawiać prawdopodobnie. Czy planujemy, uznaliśmy, że chcemy e, przerzucić jeszcze wszystko do końca miesiąca, e, bo lepiej jest wystartować taki z impetem e, i jakoś fajne teksty od razu wrzucać i żeby one się nie mieszały ze starymi. Wiesz o co chodzi? Żeby po prostu ludzie jak przyjdą, żeby nie mieli takiej sieczki. A druga mm. sprawa, że na luty, no. to mogę już powiedzieć, na luty planujemy jakiś pierwszy turniej E sportowy prawdopodobnie w StarCrafta. Więc, yy, więc... Yy, Przecież to, ty to jest w StarCrafta nie umiesz grać. Tak. To powiedział, że ja będę grał w StarCraft? A, no już, już się zmartwiłem, tak. no. Okay. Nie, nie, nie, ja nawet nie, nie tylko nie potrafię, ale nawet nie lubię grać w StarCrafta. Mm. Natomiast doceniam tą grę, doceniam, doceniam jej widowiskowość, bo się fajnie to ogląda, jeżeli chodzi o rozgrywki e sportowe Natomiast mm -hmm. to nie jest ten typ strategii, który by, którym by, który by mi po podchodził. Ja tam bardziej, wiecie, jakieś m, takie troszkę wolniejsze, troszkę wolniejsze RTS-y. Więc e dlatego, to dlatego tak nie gadam. Ale nie, oczywiście już tam nie ma co się wygłupiać. Jeżeli ktoś ma ochotę wpaść do nas, to zapraszam na nerdomancer.pl No i tyle. I zapraszam. Można się zarejestrować, można sobie zobaczyć. Macie okazję poprzeglądać archiwalne teksty w nowych odsłonach, potem możecie wejść na swój projekt, zobaczyć jak to wygląda na starym serwisie i to naprawdę jest niebo i ziemia, więc, więc czemu nie, zapraszam serdecznie. Mamy też okay. Stare teksty w nowej jakości. jakości. Dokładnie, tak, na nowej tak. stronie z nową czcionką <laughs> i z nowym logo. Ja e, e, to, jak w... przyszedłem teksty dotyczące komiksów, tego właśnie e, Gods Among Us, to no. najlepiej tam zobaczyłem tą różnicę w, w wyświetlaniu. Po prostu tak jak sobie w Projekt bardzo kiepsko tam kompresował jednak grafikę. No a tutaj bez dużo. No fajnie to, to wygląda. Tak, tak, tak, tak. To stwierdzam dzisiaj ten. Ym, y, mogę cię pamiętać trochę z tą twoją stroną? Jasne. Dobra, to y -y. pierwsza rzecz. Po co? Po, powiedz mi, po co jest to całe. Yy, yy. Aha, dobra, okej, okay. to już sobie sam odpowiedziałem na to pytanie, to, to może zadam drugie pytanie, bo widzę, że masz, jest tutaj opcja, żeby dodać swoją publikację, czyli czy, mhm. nie wiem, czy, czy ja dobrze to rozumiem, że użytkownik może sobie wejść na swoją stronę i na przykład e, mówi, że znalazł w internecie gdzieś, że e, Sasha Grey ma nowy e, maraton filmowy 3 godziny i chce wrzucić u was linka. Tak, i, i normalnie może sobie wejść u was na stronę i, se, i sobie dodać linka? I ewentualnie oczywiście, jak ty to zaaprowujesz za, za, za, w jakiś sposób? Eee, se może, no se może. Znaczy idea serwisu jest taka, żeby on był był z jednej strony prowadzony przez redakcję i żeby te teksty były z, z, zawsze jakieś takie merytoryczne, wartościowe i żeby każdy, kto wejdzie, mógł sobie hmm. czy krócej, wyjdziecie. nie chce wam się, ale... więc po prostu szukacie darmowego kontentu. <głosy> tak. No. Tak, dokładnie. Ale, ale zawsze fajne jest, kiedy, kiedy serwis też może być y, prowadzony i to mówię wprost, prowadzony też przez społeczność, która wokół tego serwisu się tworzy. Nawet i wy wykop te teksty, nam rośnie nawet jeżeli to te teksty, nie no wykop to jest wiesz, no to wrzucasz linki i tyle nie i tam jakieś jakieś duperele i tam ludzie to pozycjonują tutaj jest troszkę inaczej tutaj zależy nam na tym, żeby żeby każdy mógł podzielić się też swoją pasją tak jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakąś korbę, nawet niech będzie związana powiedzmy z paintballem albo z jakimś z, z czymkolwiek, co może być potencjalnie interesujące dla szeroko rozumianego nerda i tu Dlatego Czyli mogę tam pisać o, o robotach, odkurzaczach? Na przykład, tak. To jest jakaś tam technologia ciekawa, nie? Yy, więc jeżeli tak, bo chyba oni, temat... oni mają taką zagładkę. Oni, ma, oni mają zakładkę technologii, czy coś takiego. Yy, tak, więc jeżeli ujmiesz temat w taki to sposób... Weźmy to, tam, zrób podminem od, od będzie... razu. Dobra. Będziesz pisał odkurzaczek. Zrób ale ci... ty nie umiesz pisać, słuchaj, rafał, ja wierzę. Ale wierzę jak będę adminem, ja będę akceptował. Ja potrafię ocenić poziom takich publikacji bardzo dokładnie. Uh -huh. Słuchaj, a, ja akurat znam się, bo publica... tutaj nikt nie potrafi o technologii pisać w Polsce. Ale a... słuchaj, słuchaj, ty tobie się nie chce dzisiaj tego nagrywać, a ty jeszcze będziesz wchodził i czytał ludzi po yy, ściany tekstu? Nie, nie wydaje mi się. Nie, czyta nie mogę, tylko żeby to było tak jak Tinder taki, wiesz, administracyjny. To jest, kurwa, słuchaj, aplikacja administracyjna Tinder do takich publikacji, kurwa. Czytasz tekst, walisz w w lewo, kurwa, odrzuć, nie? Dajesz w prawo, wrzucasz na stronę. To jest piękne rozwiązanie, narzędzie idealne. Tak I trzeba i zrobić. I... To weź, to napisz tam, Wojtek. Dobra, to dostaniesz u mnie taką adminkę, będziesz miał swoją kategorię odkurzacza i będziesz mógł tam działać. Cuda. Ale generalnie. No, w, właśnie... w Anglii. Po, po, no, no, Rock. Okay. Chciałem powiedzieć, że, że Henryk w Anglii jest bardzo popularny. Nie wiem, czy widzieliście te odkurzacze, ale to już taki off no? O kurde, taki off-top, taki dość srogi. Ale dobra. No nie? E, kontynuując. Chodzi tylko o to, żeby ludzie mieli możliwość łatwo dodać jakiś materiał. I nie chodzi o to, żeby tam było to skomplikowane. Zależało mi na tym, żeby właśnie ktoś wszedł. O, kurde, jaki serwis. Nie wiem, zawsze się czymś tam interesowałem, chciałem o czymś pisać i jakby tak, no, założenie swojego bloga to zawsze jest jednak troszkę, troszkę tam kłopotliwe. A to jest taki coś, coś na start, nie? I założenie też jest takie, że te najfajniejsze teksty będą oczywiście lądowały na główną, a docelowo też mamy, no, w zasadzie zaimplementowane, ale wiadomo, że to musi się ta społeczność pojawić wokół do że y, będzie taki system oceniania. jeżeli ludzie będą. Rzeczywiście trochę jak wykop, tak tutaj miałeś rację, że jeżeli ludzie będą. Ludziom się coś będzie podobało. To. Ktoś to będzie, tu się w cukerka zapatrzył. Hmm, tak? A czemu? No, nie no, śmieję się. Dobra, fajne będzie, dawaj. Nie, bo nie, nie zrozumiałeś go. Bo nie wiem, czy to, był, to, czy to był była wrzuta, czy to był komplement. Nie, to był nie, po, to nie by, wykop, to był po prostu wykop. No. Nie, robimy, nie robimy Facebooka, tylko, tylko serwis dla nerdów. Bardzo dobrze. Nie, spokojnie. Więc, no, taka ogólna tematyka. A z tym paintballem, bo tutaj Próbowałem coś wytłumaczyć, ale oczywiście, wy zawsze przerwacie, więc muszę to kontynuować. Nie no, oczywiście, że no, nie zawsze. No, nie no, wiem, czego się w... spodziewałeś innego. <śmiech> Niczego. się, nie chcę. <śmiech> no właśnie. Chodzi to o to, żeby pokazać tym paintballem, że, że ten zakres tematyczny może być dość szeroki. Tu nie chodzi o takiego typowego nerda, który nic nie robi, tylko, tylko tam czyta albo gra. Tylko chodzi o taki serwis, w którym możemy się podzielić swoimi zainteresowaniami tymi zainteresowaniami, które są takie trochę, wiecie, skorbą, nie? I zasada jest taka, yy, ja zawsze taki przykład daję yy, tam ekipie redakcyjnej, że, bo na przykład się pytam, a czy można pisać o muzyce? Ja mówię, tak, można, yy, ale o specyficznej muzyce i na przykład nie będziemy pisać o nowej płycie Snoop Dogga. Chyba, że Snoop Dogg Nagle nową płytę, gdzie będzie rapował tylko tekstami z Terminatora, nie? No to wtedy piszemy, nie? Więc to jest ten te kryterium podziału, kiedy, kiedy pisać o płycie Snobdoga, a, a kiedy nie. <grystanie> e, e, Wojtków wiesz co? Ja, ja widziałem coś takiego na innej stronie. Tam właśnie jest jakiś, tam są w ogóle, jest jakaś tam hierarchia, tam się do, dostaje levele, levele za, za jakieś komentarze, jakieś pierdol i tak dalej. I powiem ci, że tam jest, tam są nawet osiągnięcia, jak się coś tam zrobi. Napisałeś 10 artykułów, polubiłeś coś tam, czy tam rzeczy, coś tam. Wieś. Tak, i są, i są fajne. Ja, ja też odwiedzam te strony, no to tam nie ma, co, nie ma co udawać, że to jest jakieś mega, nie wiem, odkrycie. No, w życiu, no, no. Nie? no. Nie, no już, Ale chodzi już o, nie, o, raczej, no. o raczej o takie, takie miejsce, gdzie byśmy mogli to robić i moglibyśmy to zrobić po prostu po swojemu i tylko tyle. Jest ten serwis całkiem fajnie zrobiony, on jest swoją drogą. się zdaje się, tak? Si nazywa, czy -e -e, zawsze no, z... Dokładnie, do, dokładnie -e -e. mówimy o tym samym, no. Yy, bardzo fajnie zrobiony, bardzo sympatycznie i też mi się tam, też mi się podobają tam niektóre te rozwiązania, natomiast no, nie, nie, nie chcieliśmy tego skopiować, bo to no bez sensu, to nie, to nie o to chodzi. Tam zresztą są jakby fajnie to zrobione, bo tam też nie ma, tutaj mówisz, tam są osiągnięcia i takie rzeczy. Być może my też prowadzimy takie osiągnięcia, ale na razie to jest early access, że hmm. tak powiem. I, I zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, w jaką stronę się rozwinie. No i Pe, tyle. Pay to win musi być. Co Wojtku? Pay to win. <laughs> no, no. E, Dobra, więc. że na razie, na, razie, na razie startujemy i zobaczymy, gdzie będziemy za, za miesiąc, za trzy miesiące, za rok. I, i jeszcze zauważyłem, że, że dajecie Discorda dla wszystkich swojego? Łajku? Mhm, tak. Czyli. Każdy może wbić na, do nas i z nami pogadać. Zazwyczaj wieczorami się, się tam pojawiamy i w coś, w coś będziemy grać pewnie. Aha, czyli robisz się na osobę publiczną, tak, trochę. Mm. Znaczy ja się robię na osobę publiczną, czy Discord jest na osobę? bo nie rozumiem. Ja jestem osobą publiczną, No tak, ale, też jesteś osobą. No, no ale, ale będziesz By. na tym Discordzie, więc będziesz popularny. <laughs> tak, tak. No, okay. nie, no, wiesz, każdy, kto coś wrzuca do sieci w formie jakichkolwiek mediów, no to jest ją rzeczą publiczną. Ty też już jesteś ilość. Na pewno nie, ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam. Na, na, na, się nie zgadzam. No, no. no trudno. Okay. Trudno. Chciałeś być bezimienna, a ty, a. Tak, a. To, a, ty a w każdym odcinku zaczynasz od tego. Tak, to, to, to jest to jest, nasz, na to jest nasz feature To jest nasz feature. E. E. No, tak, to ja wiem, zdaję sobie sprawę. Okej. Okay. Wojku, coś jeszcze? Chcesz tam powiedzieć? Yy, nie, yy, nie dobra, yy, więc Rafale, przechodzimy do twoich odkurzaczy co tam u ciebie Brr, było kino dwa razy, o jednym filmie to nawet tytułu wam nie powiem, nie pamiętam takie to było jakieś, wiecie yy, popierdółka o, o jakiejś panience, która tam się wybijała organizując gry w pokera ej, ej, ej, ej, ej, ej właśnie to, to to jest podobno dobre to miało być dobre właśnie, czy znaczy to w wiem o czym to nie mówisz jest jakieś tam, no oczywiście cieszę się to nie jest, to sprawdź tytuł dobra dobra, okej, okay, okay, ja, ja już ten, ja już wbijam no, to nie jest jakieś tam tragiczne jest to taka historia, że w zeszłym roku mm, również był film z tą aktorką i powiedzmy że w podobny sposób reklamowany i... Przy przypo przypomniałem sobie, grała wszystko E, tak i tamten film zeszłoroczny też oglądałem, a w tej grze o wszystko troszeczkę jest inny klimat e... I tak w sumie, no, taka całkiem sympatyczna historyjka, no, nie wiem, tych filmów jakoś tak, kiedy wychodzi ich trochę więcej, to, to, to w miarę jak się chodzi i ogląda, to widać jakieś te podobieństwa, powiedzmy, między wiesz, między tymi historykami. na ile one są, wiesz, inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, a, a na ile po prostu jakaś tam fantazja scenarzysty. To jest inna kwestia, tutaj wiesz, no jakiś tam ona musiała się wybronić z jakichś tam zarzutów jej stawianych, i, i w międzyczasie, wiesz, całą swoją historię opowiadała. Tam wspominała prawnikowi i, i cała ta kwestia tego, wiesz, jak ją sądzili, to jest w sumie o tym cały film, jak ją sądzili, czy też jak się tam przygotowywała do tego sądzenia. Nie? Mhm. Natomiast no, dosyć ciekawe się tam rzeczy działy, jeżeli chodzi o jakieś tam kulisy organizowania gry w pokera, było kilka takich fajnych zagrania, ale ogólnie to było takie dosyć, dosyć płytkie, dosyć banalne. No fajny był w miarę finał powiedzmy tam pozytywnie się kończył jakimś takim, nie wiem, trochę, trochę tak, nie wiem, kurczę, z morałem bym powiedział, tak. tylko to był taki morał, wiesz, nie tylko, że a wszyscy żyli długo i szczęśliwie, tylko bo to nie jest tak do końca, tylko bardziej o takiej, nie wiem, karmie czy, czy, czy coś, coś w tym stylu, że, że wiesz, że to tam yy, nie ma tego złego, jeżeli tam się jest w porządku, to że się to jakoś tam, wiesz, łoży, obróci, nie, czy coś takiego. No i to tak w zasadzie z takim, wiesz, poczuciem potem wychodzisz z tego filmu, taki masz w miarę w porządku humor, a fajnie ułożyło się, dobrze, wiesz, no. Mm -hmm. No tak to, to, wiesz, tak to jakoś wygląda. No nic, nic jakiegoś porywającego, wiesz, to jest taki jakiś film na niedzielne popołudnie do odpalenia na Netflixie, jak już będzie tam za, za pół roku, czy wiesz, na jakimś innym... No film. tak, tak, tak, tak. Nie będzie, no. Tudzież, ewentualnie, wiesz jakiś tam y, film randkowy, chociaż z randkowym to on jest słabo, bo ta, ta aktorka ma dosyć fajne cyski i przez cały film dosyć ostro i prezentuje, wiesz, w, w takich kieckach różnych, no, odstawnych, więc tam po prostu można było, wiesz, jakieś tam stęki, wiesz, zazdrości, czy, czy takie westchnienia, wiesz, y, słyszeć z sali, nie? Mm, czy też niezadowolenia, powiedzmy, jeżeli to był właśnie film randkowy wybrany. No, natomiast z mojej perspektywy o wiele ciekawszym i również już niegranym w kinach praktycznie filmem był y, adaptacja bodajże Agaty Christie Morderstwo w Orient Expressie. Mm -hmm. Słyszałem o tym. Podobno dobre. Yy, I ciekawostką z, dla mnie jest to, że ani nie czytałem książki, ani nie oglądałem jakoś tam za specjalnie. Znaczy był trailer, ale trailer był bardzo, bardzo taką krótką zapowiedzią, więc e, gdzieś ją tam wcześniej widziałem i wiesz, nie zdradzała całej fabuły. E, no i wiecie, no tutaj nie mogę mieć dużych pretensji do, do, do filmu i do jakby samej postaci tego e, tego najsłynniejszego detektywa, który wiadomo nie jest Sherlockiem Holmesem, tylko jego jakąś tam kalką, yy, a przynajmniej po prostu tak się to wydaje, nie? bo nie wiem, który był pierwszy, jeżeli chodzi o, o faktyczne tam pisanie książek. Znaczy, no bo wiadomo, Sherlock był pierwszy, no. Mhm. Tak, mam rację, niech ktoś mnie poprawi. Yy, i to jest tak samo, wiesz, no ten, ten gościu jest, wiesz, charakterystyczny, ma tam jakieś swoje, wiesz, yy, dziwności i tak dalej, nie, taki, wiesz, typowy Krejzol, no tak jak się, wiesz, w niektórych serialach spotyka, no taki, taki trochę detektyw Monk tylko, wiesz, nie w dzisiejszych czasach, nie, eee, tutaj z popularnego serialu swego czasu lecącego na wszystkich kanałach możliwych. No, i historia jest prosta. No, zamykają ich w tym w pociągu na trzy dni, i tam zaraz się trafia jakiejś pierwszej nocy, czy, czy coś w tym stylu, zabójstwo. I on postara się, zanim tam, wiesz, nie dotrą na miejsce, to, to, to żeby całą historię rozwikłać. No, i tutaj się bawi zbieranie śladów, przesłuchania wszystkiego, jakieś tam wyłapuje, niuanse i tak dalej. Potem się wszystko y, układa w taki sposób, że tam cię zaskakuje co najmniej ze trzy razy, nie? Na, na, na koniec, mm -hmm. wiesz, y, zwroty różnych sytuacji. No i w zasadzie o to w tym filmie chodzi. No więc, wiesz, nakręcać się nie będę, bo zaraz jeszcze coś, wiesz, spierdolę komuś odbiór tego filmu. może Jak za dużo powiem. nie, no, no tak, no bo tutaj tak jest. Tutaj, wiesz, y, wszystko się sprowadza wokół y, jednej rzeczy. Jak jedną rzecz powiem, powie, no to jest kibe nie. Yeah. Mm -hmm kto zabił, kto zabił przecież, czy lokaj czy pokojówka, eee, czy mąż, czy żona, czy kochanek. No ale cała historia jest zgrabnie całkiem opisana. Eee, nie jest to też najgorszy film na to, żeby oglądać w kinie, eee, bo, bo, wiesz, bo leci ciągiem, bo nie ma jakiejś tam historii, że tam, wiesz, wypadniesz z rytmu, że pauzę jakąś, zrobisz, wiesz, herbatę, żeby tam pójść do kibla, czy cokolwiek, tylko tak go, wiesz, wciągasz po całości i, i ten film tak się powinno wciągnąć. Eee, za wynagrodzeniem trochę za pójście do kina jest y, dosyć spora ilość y, takich fajnych scen, kiedy ten pociąg y, wyrusza w podróż i oni go gdzieś tam kręcą, wiesz, ujęcia w górach i... no głównie w górach powiedzmy, y, bo taką on miał trasę, no i, i trzeba przyznać, że te ujęcia robią robotę, są fajne, przyjemne, od razu taki się, wiesz, nastrój udziela tej podróży y, wielkiej i, i powiedzmy tego pociągu pośrodku, wiesz, y, nicości w zasadzie, nie? takiego, wiesz, jakiegoś odosobnienia tej całej ekipy. Więc, yy, to, to buduje powiedzmy klimat, no i wiesz, nie, nie bardzo wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, no bo y, jak wygląda taka historyjka, to już mieliśmy od groma takich filmów y, o rozwiązywaniu zbrodni, yy, wiesz, detektywistycznych, bo to jest no, strasznie rozwojowy gatunek, no więc tutaj wszystko jest na miejscu, powiedzmy, tak? Z... od razu oczywiście mamy zapowiedź drugiej części, yy, co też już pewne, jak na pewno portale pisały i, i sam finał też jest taki, że wiesz, że już tam oczko puszczamy, aha, no to następnym razem się bawimy w Egipcie, nie? no ale to, to tam wiesz nikomu nie przeszkadza no, filmy z Sherlockiem Holmesem bo wciąż będę uderzał do tego że to jest największe takie podobieństwo były nakręcone chyba dwie części gdzie grał Robert Downey Jr no ale od kiedy jest Iron Manem to trudno z mu zagrać coś innego już niedługo i no, tak ci się wydaje. No, zobaczycie, jak to tam... Znaczy, oni jeszcze, wiesz, kasę biorą cały czas z tego, a, a on jest jakby flagową tam postacią. już oni tam mogą ich pokosić wszystkich, ale, ale myślę, że z tym akurat się będzie to jeszcze ciągnęło. Mniejsza o to. W każdym razie yy, tamte filmy były dwa i, i ta kreacja, powiedzmy, się na jakiś czas wyłączyła. a Potem był ten serial, yy, bodajże przez BBC kręcony. Cały czas jest, jest Cały czas jest. No ja rozumiem, że robią kolejną serię, tak? No tutaj te trzy sezony są chyba, wiesz, najlepsze. Szczególnie ta, ten odcinek specjalny, bo bodajże czwartego, zerowy, który, który jest takim fajnym powrotem, powiedzmy, do, do, do innych czasów. No i to jest też bardzo, bardzo mocna i dobrze jakby postać zagrana, jeżeli chodzi, wiesz, kreacja tego Sherlocka, nie? Przez tego kumperbacha, to mm. No i tutaj mamy coś, coś podobnego, tylko tamten też zaczął przeginać w tym serialu i, i mnie zaczął osobiście męczyć z tym swoim jakimś tam, wiesz, mieć nieczpaniem, jakimiś takimi, wiesz, już naprawdę płynęli po prostu coraz bardziej. I mam, mam wrażenie, że to jest w ogóle ich problem w tych wszystkich, wiesz, sequelach, serialach i, i tego typu rzeczach, że chęć tego, wiesz, zakręcenia tematu jeszcze bardziej, bardziej, bardziej, więcej wybuchów i wszystkiego powoduje, że to się robi coraz bardziej, wiesz, naciągane i bez sensu. A ja bym w ogóle się nie obraził, gdybym poszedł i obejrzał, wiesz, coś na tym samym poziomie co wcześniej. Mhm. Wiesz, żeby nie było jeszcze więcej wybuchów czy tam czegoś, nie, jeszcze więcej zagadek, tylko żeby po prostu był zachowany ten poziom, który był. Ja, wiesz, na takie sprawdzone kino bardzo bym chciał. chciał yy, no tak, jakoś, ale z drugiej yy, strony. Nastawić, tak, Rafał, z drugiej strony ktoś ci powie, że, że to, a, znowu to samo, nic się nie zmieniło. No to wiesz, no zdania są podzielone. W Czasami tak, tak, ale wiesz, że. Yy, no, nie, nie stanie się coś takiego. Ja wiem, że to jest moje życzenie, wiesz, pobożne i, i, i to, że ja sobie, wiesz, wyznaję yy, stabilnie, ale chujowo, wyz, wiesz, idąc do kina i chcąc obejrzeć taki serial czy film, yy, to jest jedno, a, a to sam wiesz, do jakich jakby dochodzi strasznych po prostu przy niektórych serialach i, i, i filmach, kolejnych odsłonach yy, nadużyć. No, tylko co z tego, skoro potem to jest, wiesz, wyprzedawane bilety i, i znowu tam pierwsza setka najbardziej kasowych filmów, Filmów, nie? ósma część szybkich i ściekłych zaraz za siódmą i szóstą w pierwszej setce Wiesz co, No, no więc z, z złego lepiej w tą stronę niż jak czasami są rozczarowania takie No że... tak patrzę na seriale, że czasami pierwszy sezon jest naprawdę taki zrobiony super a potem ten drugi sezon jakby nie, nie potrafi go dogonić i patrzę teraz w stronę Daredevil'a, że tak powiem. Nie, nie, nie, nie, o, nie zgodzę się z tobą, nie zgadza się z tobą Wojtku. No, dobra, no to zaraz sobie powiemy czemu, ale ja mówię tutaj o subiektywnych od, od, odczuciach, mm -hmm. gdzie w pierwszym sezonie e, jakby był, był, był bardzo fajnie poukładany ten serial fabularnie. Naprawdę było bardzo wiele bohaterów było głębokich. A w drugim sezonie było więcej fruwania, więcej skakania, więcej takich dziwactw. Natomiast generalnie był bardzo uproszczony ten temat. Ten, ten ale to jest właśnie nie... to, o czym mówię, że, że, że więcej wszystkiego takie no. bumpach, ciach, nie? Żeby więcej, więcej było fajerwerków i, i w tym kierunku to zmierza. Aczkolwiek drugi Daredevil, e, jakby nie patrzeć, to, to, to było wprowadzenie Franka Kastela i przygotowanie go pod wiesz, e, serial. własny serial. Więc e, e, tak? on, musiał spoko, skraść, było... on musiał było... skraść jedną trzecią tego. Gdyby tej jednej trzeciej nie było, to wiesz, to mogliby troszeczkę... Y, pociągnąć, tam zgłębić, wiesz, myślę, że inne postacie, ale jakoś tam bym się nie obrażał strasznie jeszcze na tego. Ja się nie obrażam, bo dla mnie obydwa sezony były całkiem przyjemne. Ja tylko mówię, że to było po prostu wyraźnie zauważalne, że w tym pierwszym sezonie każda postać miała, była bardzo, miała swoje bardzo mocne motywacje i te motywacje bardzo fajnie były, były oddane. A dwójka Właśnie była już taka bardziej powierzchowna, i nie mówię, że to już mi się nie podobało, bo ja tutaj chyba mówiłem, że Punisher to jest to jest chyba mój yy, mój ulubiony yy, taki bohater komiksowy, ale no, ale mimo wszystko nie dało się odczyć yy, nie odczuć tego tej różnicy, nie um, w podejściu. Yy, moim zdaniem yy, tam różnica mogła być w stosunku jednego do, do drugiego. więc Wydaje mi się, że Antagonista zdecydowanie był lepszy w pierwszej części, bo w drugiej tak za bardzo tam nikt nie był. No, no, Fisk tam, wiesz, robił robotę, bo był, Oczywiście. wiesz, cholernie takim, wiesz, tak. charakterystycznym dziwakiem silnym, brutalnym i tak I on miał dużo swoich tym... wątków, duża część serialu poszła też na niego. Dzięki temu mogliśmy to, go poznać. My, ja mówię o, o pierwszym sezonie. A, jedna, tak, a, tak. a w drugim, tam, no w, w drugim chyba chłopaki do końca nie, nie wiedzieli, co chcą zrobić. Plus, jeszcze właśnie chcieli wprowadzić tego paniszerę, więc on tam się pojawia, ale, ale pojawia się trochę, później go nie ma. czy znaczy, wiesz, on się z jednej strony pojawia, ale z drugiej strony przyznaj, że Daredevil to jest leszczem przy paniszerze, no i mówiąc no, krótko to... i... No, leszczem. To tak wiesz. No, no, no jest, no, no. no, wiadomo, że tam niby go pokonał, niby coś tego, ale to, to znaczy... tak w zasadzie wyszło tylko dlatego, wiesz, bo bo tamten mu pozwolił i chciał, nie, no i... No nie, no, no okej, okay, no. Znaczy, to tak się odczuwa, nie, i wiesz, a, a jednak w pierwszej części to, wiesz, on dawał się poznawać jako kozak te sceny, wiesz, tam walki z tych schodów, czy, czy, czy coś w tym stylu, to To, ja do to dzisiaj był pamiętam, kozak, wiesz, to był kozak, tam... a, to, też, to jest to... jedno ujęcie, to jest jedno ujęcie wszystko, kot. Przynajmniej tak to złożyli, sprytnie. Nie, nie, nie, nie ale to może sprytnie. być jedno ujęcie. dlaczego Rafa? Ale myślisz, że to nie, nie było jedno ujęcie? myślę, że strasznie ciężko jest nakręcić jedno ujęcie i wiele rzeczy już widziałem takich, które były sprytnie składane, ale, bo to wiesz, czasami wystarczy jedna klatka dobrze gdzieś tam uciąć, ale nie chodzi o to. Nawet jeżeli to nie było, to jest, wiesz, mistrzowska robota no. składająca i wiesz, z drugiej części nie mam takiego czegoś, nie? Z drugiej części też było coś takiego, właściwie ja bardziej drugą część pamiętam. To był trzeci Nic. albo czwarty odcinek na klatce schodowej w... W drugim sezonie. Doskonale to pamiętam. było w drugim sezonie? Tak. Trzeci albo czwarty odcinek. Na 100% rafał. A ty, przepraszam, masz rację. Dobra, zwracam no. honor, bo on był w stroju już, a on przecież strój dostał na koniec Tak, pierwszego. dokładnie. No, on przyszł. No, no. to to... Yy, dobra. No, dobra. Yy, mniejsza to, a ogólnie yy, oglądacie tego szera? Obejrzeliście? Zaczęliście? Skończyliście? Jeszcze raz którego? Paniszera serial. N Netflixa. No ja cały. Cały już. No ja tak. Tak. A cały? I, i co? Bo ja, jestem, bo ja jestem po dwóch odcinkach i powiem wam, że tak, tak się zastanawiałem, zanim będę oglądał ten serial, no tak, walnęli mu 13 odcinków. Po pierwsze, po co tak dużo? Po drugie, wiadomo, że nie może być takiej historii o bohaterze, tylko związanego z tym bohaterem. Muszą być jakieś e, poboczne e, wątki innych w ogóle aktorów, którzy po prostu mają nie wiem, e, bardziej, że tak powiem... Hm, koloryzować cały, ca, całe otoczenie tego bohatera i po prostu żeby byli no i, no i ta, w sumie po tych dwóch odcinkach jest całkiem nieźle e, dobrze mi się to na razie ogląda ale 13 odcinków to to jest w porządku ogólnie liczba i w ogóle ten serial daje radę dalej? Ale Wiesz co, to jest to... Dziwne stwierdzenie, bo przepraszam, ale ja nie rozumiem takiego założenia, Jak to obejrzyłem dwa odcinka, tam jeszcze będzie, jed... jeszcze będzie tam 11? Nie, no, chodzi o to, że dla mnie to jest od... za dużo. to 13 odcinków to, to jest za dużo. 8... No, panie, no. no, a są seriale, co mają po 20 odcinków. No to już w ogóle przejdę, czy... no ale to są, no, ale to są, no, to są... No nie, no dobra, ale no okay. to jest, to jest dobra, dobra. No, to to to to Moda na sukty, nie? nie, nie, ja po prostu 8 to odcinków, jest. wszystko fajnie, bo macie dużo tego, tak, a nie rozum... Bo ja, ja słyszałem, że że Panisher mógłby się skończyć wcześniej i wywalić połowę wątków, ale mogli nie obejrzałem. Nie obejrzałem. Jeszcze mogli obejrzałem. to Mogli to trochę skrócić, ale to, wiesz, nie było, bo tam jest parę takich miejsc przeciągnięć, jakby trochę tam powycinali pewnych rzeczy, to, to spokojnie by zrobili z tego 10 odcinków, a nie 13, e, ale to nie jest jakoś tam, że strasznie przeszkadza, nie? To nie jest taki, wiesz, przeciągnięty znaczy, to, serial. Nie, ale to, to, przepraszam, że się tu wbiła, to właśnie o to chodzi. To no oczywiście, bój, ja właśnie taki... o to chodzi, żeby to był tak. taki zbudowany klimat. Chodzi o to, że to nie jest przeciągnięte za bardzo, bo na przykład y, Luke Cage y, z Netflixa był przeciągnięty za bardzo. On był takim już na siłę po prostu tym gettem przeciągniętym. Tam chodził, wiesz, muzyczka grała. Ja po prostu ten film usypiałem przy nim za każdym razem. <śmiech> to, włączałem to, do snu, to dla gdzie, mnie... gdzie zawsze mi się, wiesz, do końca udaje obejrzeć odcinek i dopiero pójść spać. To przy nim po prostu, wiesz, y, za małe tempo było akcji, zdecydowanie. No, w Pani Szerze było tak, że y, do snu oglądałem jeden odcinek, a potem jeszcze drugi i trzeci od razu i kładłem się o drugiej przez to, więc wiesz, y, no te odcinki się szybko kończyły, y, bo tam po prostu no, cholernie było dużo akcji, tam jest dużo wątków, potem y, się jeszcze uruchamia, historia ta, która wiesz idzie w tle i, i próbuje tam coś wyjaśnić, to jest dosyć... Y, dosyć taka, wiesz, skomplikowana. Na pewno jest sporo miejsc, w których wiesz, jeżeli tam faktycznie to oglądasz, wczuwasz się w ten temat, to, to wiesz, tak się zastanowisz, mówisz o kurwa, jakie to jest, wiesz, ostre czy hardkorowe I, i nie mówimy tutaj, wiesz, że coś jest ostre, bo ktoś, nie wiem, komuś wyłupuje oczy, tylko zupełnie, wiesz, chodzi o, o inny poziom, nie? Że tam ktoś, wiesz, gra do tego stopnia na przykład dwulicowo, nie? I i ty, wiesz, aż nie jesteś w stanie uwierzyć, wiesz, w to, jakim ktoś tam jest, no nie wiem, psychopatą, wiesz, takim socjopatą, że po prostu, wiesz, w taki dobry sposób to, to, to gra gdzieś tam przed kimś, nie? I ukrywa, powiedzmy, jakieś tam swoje, wiesz, realne zamiary. To nawet, nawet to jest dobrze odzorowane. w taki sposób, że robi na tobie wrażenie. Poza takimi, wiesz, typowymi akcjami, gdzie pani Szereg tam, wiesz, kilka razy na ten cały sezon zakłada swoją kamizelkę kuloodporną, która już jest nafaszerowana kulami i czaszkę manrysowaną, no to wtedy już, wiesz, otwierasz chipsy, podgłaśniaczki no i jazda, nie? Lecisz w Ale wiesz co? Ale są takie wątki, bo naprawdę... T tylko tak, żeby oczywiście nie zepsuć komuś oglądania. Na przykład mi, mi na przykład mi, jest... no ani przy jakiej to jest okazji, ani co się dzieje, ale ta jedna scena, którą na pewno Rafał pamiętasz, kiedy jeden z, z ludzi, którzy tam występują w tym serialu, dostaje kulę z karabinu w szczękę i on po prostu tą kulę wypluwa. <grym> ja mu popłakałem po prostu. Bo to powinno mu urwać pół głowy, nie? A on po prostu tak, tak bierze i wypluwa zęby, nie? No... No to są takie czasem momenty, wiesz, że gdzieś tu, tutaj, to wiesz, to tam yy, no, te kury latają i jakby to jest, to jest też normalne, bo to jest tak, tak, taki też, taki serial, tak z mm. Punisher, więc tam bierze na klatę, wiesz, 30 kuli, dobra, jakoś tam się wyliże, nie? Ale ten moment, to naprawdę było dla mnie już przegięcie, bo to było niepotrzebne, nie? To tak to, to pokazywało ten absurd, nie? Pokazywało, że tutaj to już są takie hardkory, że po prostu jak dostanie kulkę w zęby, to tylko wypluje te zęby i walczy dalej, nie? I to z karabinu, nie? Z karabinu. No. Także no, momentami były tam... A, a wy co, z jednej strony, a ja no miałem odczucie, tą bo, bo mnie to tak nie wystawiło, wiesz, że, że o kurde, ale absurd i tak dalej, wiesz, może trochę jestem uodporniony na te absurdy kina. Ale jakby nie dawało się tego odczuć, wiesz, tak cały czas i, i biorąc pod uwagę, wiesz, setki tak naprawdę przypadków na, na świecie związanych z tym, wiesz, co ludzie przeżywali, kurwa, z gwoździem w głowie, wiesz, czy z jakąś kulą w głowie, wiesz, on, on dostał tak naprawdę w policzek, nie? I, i, i tak naprawdę gdzieś tam policzek, ząb, coś mu się tam wiesz, ta, zatrzymało i tak dalej, no i dobra to tam jakoś wypluł, coś coś się wydarzyło ale wiesz, no byli tacy co mieli tą kurdę w mózgu kule i wiesz i, i normalnie dalej żyli, po trzech lata, no ja do lekarza i ją to, wyjmowali, więc no, w gruncie rzeczy to nie jest jeszcze takie wiesz, hardkorowe, natomiast yy, ale gdyby to poziom pistoletu to ja bym się zgodziła to była kula z karabinu, nie, z karabinu no stary. pewnie, pewnie tak, no to wiesz no, ogólnie dobra. powinno mu rozerwać łeb no to zgadza się yy... ale faktem no, ale jest to że tam taki, jest taki... To, to nie psuje jakoś mega nie żeby było jasne to nie jest tak, nie że nie ten, nie nie patrzysz na to i z jakie głupoty włączam nie tylko tak po prostu się czegoś śmiechnął do siebie na no, kurde jak już przyjął te wszystkie wiesz to, to wszystko co mu przecież oni tam natchcą znaczy się ogólnie się dźgają, poziom ucinają poziom, się poziom tego wysoko. ile przez te 13 odcinków Frank Castle dostaje w pierdolu, jak bardzo jest po prostu zmasakrowany i jak dalej się podnosi i nic sobie z tego nie robi. Znaczy wiesz, widać, że nie ma siły, ale po prostu mm, on nawet tak jest ranny, nawet tak wstaje, nawet tak widać, że jest ranny, to po prostu, wiesz, po chwili widzisz w oczach jakiś szał i kompletnie nic go nie obchodzi, mm. wiesz, kurde, tak, tak. Jak idzie jak Terminator, wiesz, i, i robi swoje i za chwilę znowu, wiesz, zgona okay. zalicza, nie? I, I powiem ci, że to jest bardzo fajnie zagrane, bo to jest takie, wiesz, nakręcające, właśnie mm. czegoś takiego byś się tutaj spodziewał, to jest taki Rocky Balboa, tylko właśnie, wiesz, w dzisiejszych czasach, nie? Ja, ja mam pytanie do Wojtka, Wojtku, bo, bo ty mówisz, że Pani Czeri jest twoim wielkim fanem. Jesteś zadowolony? Z <głos> tak, to jest mój wielki fan. Znaczy nie? No powiedziałeś. Z, że, piszę mu listy, tam na Mogę Wojtek napisać <laughs> tekst. Słuchaj, proszę, jestem twoim <głos> fanem. Tak, tak, tutaj ode mnie znam Nie no, okej okay. Wiesz o co mi Wojtku chodzi? Jesteś fanem znaczy, no dobrze, no z tego, z tego całego badziewia Tych bohaterów, Paniszer mówi, że go tam uwielbiasz i tak dalej Seriali, jesteś zadowolony ogólnie? Tak, bardzo Bardzo, naprawdę, to jest pierwszy paniszer na, na ekranie Który Który podobał mi się praktycznie Od początku do końca i podobał mi się Już w Daredevilu więc tutaj absolutnie... Mm -hmm. a, yy, a chłopaki, powiedzcie mi, bo yy, po powiedzmy, do, do przedpaniszera Devil był najlepszy z tych wszystkich filmów o bohaterach. Paniszter jest lepszy, czy nie? To jest, to jest troszkę coś innego, wiesz, to jest tak jakby... No nie, nie, nie. No, to, to nie jest coś co innego. Mamy. Nie, no, to jest... no. No okej, okay, mów, move, move. jeszcze raz. No masz dwie zupy, no masz grzybową i, i pomidorową, oh, Boże, no i to pytanie co bardziej, co bardziej oh, lubisz, bo na pewno są tacy, którzy wolą ten klimat trochę tą faceta w rajtuzach, nie? gdzie tam wywija i, i fajnie, no a wolisz na przykład takiego bardziej normalnego bohatera normalnego faceta, który po prostu jest diabla wytrzymały i mega wyszkolony. No więc ja wolę tego bardziej normalnego, wytrzymałego, nie? niż ten facet. Mi się podobał tak. bardziej Panisher yy, ze względu na to, że <śmiech> Daredevil już się ocierał w pewnym momencie z tymi swoimi rozterkami. Kurwią mnie po prostu, nie? Tak wiecie, po ludzku, no bo on po tak. rosterki, czy być dobry, czy zły, czy, to, to. czy tam zabijać, nie zabijać, i tak dalej. I to takie było nużące trochę, nie wiesz, albo w lewo, albo w prawo, kurde, facet. A, a tamten, wiesz, yy, no, no Frank nie ma takich problemów, nie? On, on z góry wie, co chce zrobić. I, i te to wymowne i spojrzenia, tylko wiesz, wymowne spojrzenia, tam wiesz, ktoś mu kompana ma jakiegoś tam potem, wiesz, pomagają sobie i tak dalej, tam patrzysz, ale, ale co, pójdziesz i, i zabijesz. Spatrz, na no co. Wiesz, no, no tak tak wiesz, nie? To, o tym samym pomyślałem, że za każdym razem, jak jest taka sytuacja, to on zawsze idzie po prostu. On już wie, co ma zrobić, już wszystko ma pochytane. Nie? I takie jest Weź, właśnie przerażenie. Patrz, facet facet ma jasno, robisz, wiesz, nie? wszystko na, tak. nakreślone, ale to jest, Wojtek dobrą rzecz powiedział. Yy, mi się wydaje, że ogólnie w całym tam, nazwijmy to, uniwersum, tego typu bohaterów, czy, czy większych, czy mniejszych, nawet jeżeli mamy gdzieś tam, nie wiem, Batmana i Ironmana, których mocą specjalną jest posiadanie, wiesz, kasy, jak to zresztą sam Batman mówi w ostatniej części, z tego, tych swojej Ligi Sprawiedliwości, tak się Flashowi przedstawia. Nie wiem, czy widzieliście to chyba było na Tak, ten... widzieliśmy, no, ka... tak, boże. No, tak. no super. W każdym razie, Punisher jest praktycznie takim jednym z nielicznych, który tak naprawdę nie ma żadnej mocy, poza tym, że go napędza po prostu chorobliwa chęć zemsty, i wiesz, i, i uczynienia świata jakiegoś tam, wiesz, pogrzebania tych wszystkich zbirów, nie? Mhm. No. I to jest takie, wiesz, najbardziej ludzkie. Tak, tak, tak, tak, tak. I jest jeszcze... I to, chyba, to, chyba, to chyba powoduje taką sympatię, nie? Pomimo tego, że on znaczy, jest oczywiście jakby... zły i zabija, to to, to No właśnie, jest... przede wszystkim też to, że zabija, bo żaden jakiś tam powiedzmy pozytywny bohater nie zabijał, tak? Chociaż nie wiem, czy on do końca jest pozytywnym, skoro zabijał ogólnie, ale załóżmy, że zabija złych, więc... więc, yy... No ale zabija. Ja przy, przy, przy, przede wszystkim zabija, tak? A, a nikt nie zabijał. Nie wiedziałem, żeby Spiderman kogoś zabił. Chyba, że przez przypadek. Nie, no ale Daredevil zabijał i właśnie miał te rozterki cały czas. Wiesz, no, w tym temacie. czy tak, a. No, no, tak było. No, ale tam chyba, że. No dobra, okej. Okay. No ale są inne założenia tych bohaterów, nie? Większość no superbohaterów. To, znaczy, że to nie jest superbohater, no od tego trzeba zacząć. Mm -hmm. tak. Okej, okay, no nie jest. E, dobra, więc y, Rafale, coś jeszcze, bo to w ogóle Twój hyper, Rafale. Kupiłem sobie i to już mówiłem o tym wcześniej, że Watch Dogs'y jedynkę i przyszły również do mnie przesyłki właśnie z Allegro z tą grą i, i dwójka też czeka na ogranie. Jedynka jest już prawie na końcu, więc nic o niej nie będę mówił. Poza tym, że yy, zaskakująco podoba mi się to, jak dużo tam nawpychali yy, takich smaczków związanych z tym całym podglądaniem społeczeństwa przez jakieś tam korporacje, czy, czy rząd, czy cokolwiek, bo to się aż przyjemnie ogląda i skłania do jakiejś tam refleksji, że, że, że faktycznie może nie w taki sposób, ale ale coś w tym jest, nie, że wiecie, że, że, że to po prostu wszystko o nas wiedzą i mhm. śledzą nawet jakieś tam intymne momenty. No i tam fajnie to pokazuje, można sobie pooglądać tych nagrań, można poczytać te informacje o tych osobach, to wiesz, do niczego się to nie przydaje, ale to ma po prostu gdzieś tam yy, zachęcać do zastanowienia się nad tym a poza tym rozgrywka to jest taka, wiesz no, to, to, to już było wszystko tam, ten temat powiedziane, myślę, że yy, bardziej się skupię na tej dwójce, żeby żeby coś powiedzieć i, i ewentualnie porównać taki jeden do jednego, kiedy wiesz, yy, była tam między tymi grami chyba ze trzy lata <śmiech> między premierami, to, to, to zobaczymy wiesz, yy, na ile oni tak naprawdę to poprawili, bo ci co grali na premierę, potem mieli wiesz 50 innych gier i, i zagrali w dwójkę yy, no to to pewnie trochę to inaczej odbiorą niż Pamiętaj e, Rafale, że Watch Dogs -y to była gra, która miała być zajebista, przezajebista, jaka tam miała nie być grafika, jakie to filmy były pokazywane i, i wszyscy się rzucili, bo też nie było za bardzo o gier e, z drugiej strony. Chociaż ona tam miała problemy z premierą i dlatego wiem, że dwójka się dużo słabiej sprzedała, ale to ze względu na to, że jedynka zjebali i to co miało być, to nie było tym, co e, było ogólnie, oryginalnie. Co? No to, to, to standard w sumie. Coś jeszcze, Rafale? Nie, dziękuję, to wszystko. Nie, dziękuję. Dobra, to teraz ja. No dobra, to ja będę miał dosyć sporo. Słuchajcie, przede wszystkim The Last of Us. The Last przeszedłem. Nie wiem, czy mówiłem, że przeszedłem. Nie, chyba nie mówiłem, że przeszedłem, więc przeszedłem. Fajne. Dobra jest końcówka. W ogóle jest dosyć ciekawa gra. Przeszedłem drugi raz. Na najwyższym poziomie. Bo chcę zrobić platynę. I dzisiaj grałem dalej i robiłem do platynu różne rzeczy, zbierałem różne gówna i wypierdoliłem tą grę. O Boże, jak ja ją wywaliłem. Wyobraźcie sobie, że gra jest ostro zgliczowana, bardzo zgliczowana, że nie podlicza mi moich, moich statystyk, które robię. Ogólnie zbieram jakieś gówna powiedzmy w grze i nie liczy mi tego, że coś zebrałem. To akurat nie, nie, nie chodzi o jakieś konkretne rzeczy do zbierania, ale tam w The Last of Us, Rafael, może pamiętasz jak grałeś, otwiera się drzwi nożem. Trzeba otworzyć 13 drzwi. To są jakieś tam specjalne pokoje, gdzieś tam w budynkach, czy gdzieś, po prostu... I trzeba mieć wytworzony nóż, bo tam jest mocno, mocno... Gra jest mocno nastawiona na crafting, trzeba wytworzyć ten nóż i możesz otworzyć te drzwi. Jak otworzysz te drzwi, tracisz nóż, ale w środku masz dużo amunic, jakiś pierdół. I gra jest zliczowana pod tym względem, że po prostu otworzyłem wszystkie drzwi przy jednym przejściu gry, zaliczyło mi, że powiedzmy 11 z 13 i później wziąłem sobie chapter select że chcę po prostu powtórzyć te otwieranie drzwi w jakichś tam w konkretnych rozdziałach i w chapter select w ogóle nie nalicza nic i to straszne. Nie, no słuchajcie, no dla osoby, która ja po prostu byłem z myślą, że ja zrobię w tym platynę i byłem z taką myślą ale jak sobie teraz poczytałem o tym i jeszcze jak się na to i sam widzę, mam 8 ok, wchodzę, wchodzę do gry, patrzę, mam 7 no kurde no co jest, nie, zali, nie zalicza mi musiałbym jeszcze raz grę przejść i jest szansa, że dalej by mi e, nie zaliczyło, więc e, po prostu stwierdziłem, że nie jest to aż tak tego warte i niestety pogniewałem się z The Last of Us aczkolwiek oczywiście na dwójkę czekam będzie pewnie w 2019 e, będzie fajna i na pewno będę sobie w nią grał no, i dlatego dzisiaj sobie akurat odpaliłem Firewatcha, więc chodzimy po lesie i gasimy pożary i robimy różne rzeczy w lesie. Na, po, no, na razie jeszcze z ciekawą sprawą, tam Tomek mówił w sumie odcinek mieliśmy o Firewatchu, więc nie będę zapętlał go, nie będę gadał o tym tak czy siak, przyjemnie się w to gra i słuchajcie, może z takich ciekawostek była teraz beta Dragon Ball'a Fighter Z nie wiem czy lubicie biatyki, nie wiem czy lubicie Dragon Ball'a ale jeżeli chociaż trochę lubicie Dragon tak i nie no tak i nie, więc Wojtek chyba ty masz nie, na, na PC też to wychodzi z tego co się orientuję więc na 100% wychodzi będziesz miał premierę 26 stycznia tak czy siak jak była o, świetnie, będę mógł to wolać. E, tak, 26 stycznia tolej. To e, więc słuchajcie, no ale widzisz, no mówisz taki nie, więc, więc e, Wojtek, no, no. tak, bo lubię bijatyki, nie, bo nie lubię Dragon Ball. Jak można nie no. lubić Dragon Ball? Czasem i za a, a, tym. A, bo ty jesteś stary, dlatego. Dobra, miesza o to. E, <laughs> słuchajcie, i e, cała, co praga na tym, że, że była sobie ta beta. Ta beta otworzyła się bodajże e, dwa albo trzy dni temu, jakoś tak chyba w piątek albo w sobotę. I dzień wcześniej dla preorderowców, pre spoko, ja sobie odpalam tą betę i wyobraźcie sobie, że jest bardzo ciężko dość w ogóle się odpalić tą grę, bo ona od razu łączyć się z serwerami i tak dużo osób weszło do tej bety, że, że po prostu bardzo bardzo dużo osób pisało na reddicie wszędzie, że nie mogą się połączyć a no bo nie wiem czemu zrobili coś takiego, że musisz się połączyć do internetu, no i łączy się do internetu i sobie chodzisz po tym świecie i sobie robisz tam jakieś walki tylko online, albo jakieś tam treningi i powiem wam, że ogólnie e, pograłem w tego Dragon Ball. To jest to jest Dragon Ball, jaki chciałbym, żeby był i faktycznie jest on bardzo dobry ma dosyć ciekawy system walki, aczkolwiek Ciężko z głębią, bo to wszystko się robi zdecydowanie za, za prosto. Myślę, że nawet gdyby Wojtek dostał takie urządzenie, jakim jest pad, o, którego, o, o którym pewnie istnieniu nie ma pojęcia, i nacisnąłby kwadrat, trój, trójkąt, nie wiem, kwadrat, trójkąt, krzyżyk, to wyszedł mu taki kombo, że mógłby za mną wygrać. I właśnie to jest problem tej gry. Że właśnie taki Wojtek bierze pada do ręki, może pokonać mnie, który po prostu ja tego pada trzymam zdecydowanie dłużej. I ten system walki może będzie miał jakąś głębię. Oczywiście to, to wszystko wyjdzie w praniu, jak, jak, jak ktoś w to dłużej pogra. Na przykład ja bym w to dłużej pograł, ale... ale... Ja widzę, że ktoś tu się właśnie zapisał na wpierdol w Mortala albo w Street Fightera. No, przynajmniej przy okazji. Ale to będziesz grał na wsadzie, czy na strzałkach, czy, czy myszką? No, tak. <grym> Będę grał ci na... <grym> <grym> Okej, okay. słuchajcie, tak czy siak Dragon Ball wydaje się świetny. W ogóle, w ogóle ma bardzo ładną grafikę. Jest dużo postaci, w ogóle w tym demie jest koło tam chyba 8 albo 10 postaci w tej becie, więc to dosyć dużo. Eee, można sobie popatrzeć, porobić różne ciosy, w ogóle sp sprawdzić ca całą tą mechanikę tej gry eee, Świetnie, w, w ogóle to jest bardzo dobra gra dla casuali, niestety dla casuali Może to i lepiej, bo bijatyki ostatnio odchodzą tak do, do lamusa, dużo osób eee, Kiedyś w ogóle biatyki strasznie, str to, by to była wiodąca, e wiodący gatunek na konsolach No niestety teraz już jest zdecydowanie mniej Mniej jest tych bijatyk no i, no i może właśnie taki Dragon Ball trochę przewróci Tą nadzieję, szczególnie, że, że dużo osób w beta pograło Że jednak te, te biatyki mają coś w sobie I fajnie jest coś takiego pograć Słuchajcie, to jest bardzo dobry Dragon Ball Może troszeczkę gorsza gra jako, jako fighter Ale bardzo dobry Dragon Ball I, I w to się będzie naprawdę przyjemnie grało Szczególnie tym, co będą chcieli grać w Dragon Ball Ja, ja myślę, że ja to ogarnę Ja, ja sobie to kupię ale w tym roku jeszcze wyjdzie coś takiego jak Soul Calibur i tu może być problem. Ehm, no ale zobaczymy, aczkolwiek e, bardzo, bardzo fajnie mi się grało w tego Dragon Ball'a. E, słuchajcie... Zanim przejdziemy do, do wiadomości, ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej grze. W sumie, w sumie grywałem dwie gry na Wiara. Pierwsza gra to Tambu VR, czyli budujemy sobie tą wieżę z klocków, z mowem. To tam, to tam było w ogóle już, już, już dawno normalnie na, na mowy samo wyszło bez Wiara. Tylko chcę powiedzieć, że, że to jest bardzo dobra gra na Wiara a ogólnie, ogólnie średnia gra, ale, ale bardzo dobra gra Nawiara i, i, i fajnie to wszystko wygląda w tym, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć szybko o Hot, Super Hot Nawiara. Powiem wam, że e, jestem w połowie tej gry. E, Wojtku grałem w Super e, Grałem w, była taka wersja demko, wiem o co chodzi. Aha, no w, czy, czy, czy, czyli wiesz o co chodzi? A powiedz mi, czy. Bo ja nie wiem jak jest w pełnej wersji, bo w Nawiarze mam tak, że mam po prostu jakąś scenkę. Robię coś w tej scence i później przechodzę do innej scenki. No. Powiedz mi, czy ty w, Bo, bo w, w, na mogli zmienić trochę sterowanie, czy w superchocie na, na kompa e, chodzisz, porusza się po planszy? Chodzisz do przodu, do tyłu i tak dalej? No tak. Tak, aha, czyli jest zdecydowanie inaczej niż na wiarze, bo na masz po prostu inscenizowane scenki. Bo, w, w, w ogóle po, powiedzmy o co chodzi. Znaczy, no w chyba wiecie mniej więcej o co chodzi, macie jakieś takie, nie wiem, dla mnie to taki świat mirosz edge'a trochę, że, że macie jakieś bryły postaci przeciwników, które są ogólnie czerwone i one do was strzelają, poruszają się, idą w różnym kierunku i tak dalej, co, chcą was zaatakować. I... W sytuacji, w której wy się ruszacie, oni się ruszają. Jeżeli stoicie w miejscu, to to oni też stoją w miejscu. I można w tym momencie robić sobie świetną strategię. I Wojtku, u ciebie to trochę inaczej działa, bo ty sobie chodzisz prawdopodobnie i przechodzisz grę. Mhm. A na wiarze zrobili właśnie to przezajebiście, że... Że nie chodzisz. Odpala wam się... Nie, nie, nie, właśnie nie chodzisz, ale odpala wam się scenka i widzisz, widzisz na tym wiarze że nie wiem, dwóch tam do ciebie leci z kosą, dwóch do ciebie strzela i widzicie kule, jak, jak do was lecą. I wy macie te dwa mówy i na przykład jedną ręką bierzecie na broń, którą macie gdzieś tam przed sobą, drugą ręką e, przygotowujecie, żeby ko komuś zadać na przykład, nie wiem, e, cio cios po prostu z pięści i jeszcze widzicie, że kule do was lecą z innych miejsc, gdzie robicie uniki i wierzcie mi, jak to zajebiście Kurwa działa, jak leci taka kula do was, a wy po prostu schylacie się na tym jebanym wiarze, i ona was mija. O, I ona faktycznie o. was mija. I jak, jak to jest dojebany tytuł na Wiara, to ja po prostu byłem w szoku. jak to zajebiście działa. Więc to jest po prostu robią to jest w ogóle idealna gra na Wiara. Ja, ja, ja byłem osobiście w szoku. Jeszcze jest taki fajny moment, e, że na schodach stoją trzy osoby. I wy stoicie prze, przed nimi, nie możecie nic zrobić, tylko czekacie, aż oddadzą strzał. Oddają strzał, lecą na, do was łuski, nie wiem, powiedzmy, z trzech shotgunów to będzie koło 20 łusek i waszym zadaniem jest po prostu je minąć. No kurde, Matrix. Po prostu musicie się uchylać przed łuskami. Uchylicie się i jest, i jest, i jest kolejna pasza. No po prostu, jak to jest... Ale ja, w, w ogóle to jest świetnie zaimplementowane. To wszystko dobrze działa. Tam nie ma żadnego... Czegoś takiego, że nie wiem, kula tam was trafiła, chociaż wy nie staliście czy coś. Nie, to jest to jest wszystko świetnie zrobione. Jestem tym zajarany. Nie grałem w super chota na normalnego, ale VR-em jestem po prostu zajarany tą grą. Wojtku, chciałeś coś powiedzieć? Nie. Dziękuję. E, dobra, więc powiem Wam, że, że, że, że jestem w szoku. E, chcę sobie to przejść do końca i, i, i w sumie chyba więcej o tym nie powiem, ale może, może kiedyś tam co wspomnę. Dobra. E, no, e, więc słuchajcie, to chyba będzie u mnie na tyle. Coś tam jeszcze oglądałem. E, oglądałem, ale to jakieś takie śmieci. A, skończyłem Walking Dead, e, Nie wiem, czy oglądacie coś takiego jak Walking Dead. Mm -mm. Ale po prostu. Nie, nie, nie Wojtku. Nie, nie oglądasz Wojtku. To moment, w którym przestałem oglądać y, Walking Dead, to był moment, w którym główny bohater wyszedł ze szpitala i zobaczył takie człapające po ziemi y, przesuwające się y, taki korpus, gdzie ma, nawet nie, że ma głowę upierdoloną u samej dupy, tylko po prostu jeszcze wyżej. I mhm. to się poruszało i szło dalej i... I to po prostu był moment, w którym przestałem to oglądać, bo za chwilę już wiedziałem po prostu, że za chwilę będzie, że to jest jakiś megawirus, który po prostu tam tworzy, że ludzie takie rzeczy robią, ale nic z nie uzasadnia tego, że jak jest człowiek przycięty na pół, to ta jedna połówka i druga działa, nie? I po prostu olej. To było dla mnie zbyt głupie. Mhm. A ja, ja w ogóle nie, nie, wiem o czym, nie wiem, o którym odcinku... W no właśnie pierwszy odcinek, no właśnie tak... Boże, o pierwszym odcinku, no dobra, okej. Okay. Eee, więc, więc nie, ale powiem wam, że mimo wszystko, że oczywiście tam się dłuży, że że z tym niganem coś tam ma być dojść do tej walki, czy nie, to wszystko się dłuży. Powiem wam, że no, no, no końcówka wynagradza mi wszystkie te osiem odcinków, które po prostu oglądałem. W którym po prostu mało się działo. Teraz jest oczywiście przerwa, tam miesięczna, czy dwóch i później znowu ruszamy, ale Walking Dead naprawdę trzyma... trzyma fajny, fajny jakiś tam stale standardowo wysoki poziom no, więc to chciałem powiedzieć i w sumie już nie będę was, nie będę już mówił co u mnie się wydarzyło, bo u mnie chyba to już będzie tyle z gier właśnie Fire, i ruszam z tego przedostatniego w sumie no, w sumie pierwszego i tyle, słuchajcie, dobra, jedziemy do wiadomości, chłopaki, czy chcecie coś powiedzieć, czy ja mam po prostu już mówić no dawaj, jedziesz. A to jest jakiś tam sprzedaż, coś? Yy, sprzedaż coś będzie, tylko ja, ja mam jedną taką yy, informację, dosyć ciekawą. To, to mogę mówić, tak? No mów, mów, mów. Przed... Okej, okay, to mówię. Dobra, okej. Okay. Yy, dobra, więc słucha słuchajcie mnie bardzo uważnie. Yy, wo Wojtek, yy, będziesz mi potrzebny do mojego newsa. W sumie będzie główną postacią. Wy, wyobraźcie sobie takiego Wojtka. PC Master Racing tam gra sobie na tym pececie i sobie gra i sobie gra, no i gra sobie w tą Dotkę 2. No i widzi, że wyszła Dotka 3. No to on sobie kupuje tą Dotkę 3, ma sobie Dotkę 3, ale tak, ale tak, poczekaj, poczekaj, Wojtku, to, to jest bardzo poważna sprawa. I wyobraźcie sobie, że tak Wojtek sobie patrzy tak na tą Dotkę 3, kupię sobie boże, dotkę jako 3, ona... Zaraz jak ona... Okej, okay, okej, okay, ale, ale wyobraźcie sobie, że, że Wojtuś gra sobie w tą do, dotkę czyli tak, kurde, jak to słabo wygląda. No i właśnie Wojtuś dochodzi, że jego komputer już jest stary i wypadałoby zmienić. No to wchodzi sobie na Allegro, czy inną c, c, yy cebula, landsklep, jakikolwiek i patrzę, że boże no, wszyscy walą w te koparki na tych bitcoinach i te grafiki to po prostu są horrendalne. Więc jak ja mam grać w dotkę 3 na Fudetalach? Przecież się nie da, ja nie będę wydawać parę tysięcy, żeby grać w moją ukochaną dotkę na Fudetalach, bo teraz się nie da w to grać, ona jest paskudna. I właśnie GeForce, GeForce półka do Wojtka i mówi mamy nową usługę, Wojtku, specjalnie dla ciebie. Mhm. Słuchajcie, usługa nazywa się GeForce Now, coś takiego jak PlayStation Now. E, Rafał mógł ją testować na, szaldzie, na, na shieldzie, który miałem od GeForce'a tam, jego znajomy kiedyś, coś tam no miał, było, coś tam i, i sobie testował. Ma... No, no, więc słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ona, usługa GeForce, GeForce Now wyszła w, na początku tego roku, weszła w otwartą betę, więc każdy może sobie to przetestować za darmo, aczkolwiek jest. Jest jakiś tam czas oczekiwania, bo bardzo dużo ludzi się na to rzuciło. I o co chodzi? Słuchajcie, kupujecie sobie grę na Steamie, czy na Uplayu, czy gdziekolwiek na jakimś innym takim syfie, jak macie komputer. I, i na przykład Wojtek kupił Dotkę 3, no, no, i, no i słabo mu to działa. Więc Wojtek kupuje sobie właśnie Force na usługę i dzięki, dzięki temu, że ma sobie Dotkę 3, gra, streamując tą grę, gdzieś tam, i mają na najwyższych detalach. I jego to wali, czy tam są jakieś tam aktualizacje, jakie tam są grafiki, on ma to w dupie, bo on będzie miał na pewno w dot dotkę 3 na full detalach. I to jest, to, jest, to, jest, to jest dość dziwne, bo to jest streaming, to jest oczywiście jakiś tam streaming, forma streamingu, ale żeby grać w te gry, musicie je najpierw kupić. Musicie je najpierw kupić na, kupić na e, streamie, musicie je najpierw je kupić na Uplayach, Ordinach i innych pedałach. Więc, więc to jest dosyć, dosyć ciekawa sprawa dla osób, po prostu, które nie chcą w żaden sposób inwestować w, w komputer, a chcą po prostu mieć jakieś tam maksymalne detale. Z tego, co się zrobiłem researcha, to powiem wam, że... Ta usługa działa dobrze, tam jakiegoś input lagu, czy, czy jakiś pingów, czy jakiegoś innego pedała nie ma, to naprawdę dobrze działa, zresztą kiedyś używałem on live, jak to kiedyś tam istniało te, ten streaming i powiem wam, że no nie miałem z tym żadnych problemów. Więc tutaj, tutaj też nie, nie, nie miałem jakichś... Znaczy tutaj wierzę, że, że też to będzie dobrze, dobrze działało. Z tego co się orientuję, ta usługa sobie wejdzie, ona oczywiście będzie płatna. Ta usługa może kosztować około dużo, bo około 10 euro, ale nie jestem pewny. No i oczywiście to będzie to działało, że te, te gry... internetowej jest na stronie internetowej. Cena, na... Cena już jest na stronie internetowej GeForce Now i jest 9,99 euro. No, więc do, dobrze mówiłem, więc yy, dużo, dużo, niedużo, no, no trochę sporo, ale, ale wyobraźmy sobie, że płacimy sobie za nowego kompa 2, 3, 4 tysiące złotych, żeby pograć nim parę lat, to zastanówmy się, czy GeForce Now nie wyniesie przez 4 lata tyle samo więc no, no, można nawet powiedzieć, że, że GeForce się będzie, no, będzie się bardziej opłacał. E, tak czy jak jest to taka dosyć ciekawostka dla osób, które oczywiście mają słabsze, słabsze komputery, pozdrawiamy Wojtka i, i, w, i w tym momencie no, no nie wiem, Wojtku, co, co myślisz o tej opcji? E, co, co, co w ogóle myślisz o takim streamowaniu gier i, i nie wiem, no jesteś pecetowcem, więc e, powinniśmy mieć największą wiedzę na ten temat. Wiesz co, ja widzę jeden problem zasadniczy, że... W... No, no. To znaczy, widzę bardzo dużo pozytywów, ale też pewne negatywy. Jeżeli chodzi o, może zacznę od tych negatywów, bo ich jest chyba mniej. Negatyw jest taki, że cena jednak jest dość wysoka, mimo wszystko 10 euro, no, jak na polskie warunki oczywiście, to jednak jest dość mm -hmm. dużo. No, ja, bym, ja bym tylko chciał powiedzieć, że Netflix na przykład kosztuje 10 funtów. No tak, y tak, tak nie wiem, no, no, ale okay, na Netflixa no. sobie wchodzę i już nie muszę mieć tych seriali kupionych. Na DVD, ja no, tak, nie, no, uzyskać, no tak, no tak, tak, tak, tak, tak. No, więc to jest trochę jednak inny temat. Natomiast tutaj widzę ten problem, że wiesz, musisz mieć te gry, żeby w nie zagrać, nie? Do tego hmm. jeszcze musisz płacić 50 zł miesięcznie. Patrzę z pers polskiej perspektywy, bo tak się składa, że mieszkam w Polsce. Musisz jeszcze 50 zł zapłacić, żeby w nie zagrać w wysokiej rozdzielczości. Czy to jest warte tego? Według mnie Nie. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które nie mają, znaczy osoby, które grają w gry zazwyczaj albo mają już tego kompa dobrego w miarę, a jeżeli mm -hmm. tego kompa w miarę dobrego nie mają, to tych gier nie kupują po prostu. No bo wyobraź sobie, że masz słabego kompa i nagle teraz, żeby sobie zagrać w grę, musisz już po pierwsze ją kupić i jeszcze 50 zł zapłacić, żeby sobie zagrać. Coś tu mi nie gra, wiesz, w tym... Znaczy, yy, mogę Ci powiedzieć, gdzie, kiedy to będzie dobra opcja. Właśnie dla mnie to będzie dobra opcja, bo wyobraź sobie, że ja na poprzedniego kompa kupiłem sobie Hiroshi 7. Jak ja zobaczyłem, jak to działa... To ja po prostu kupiłem, no oczywiście kupiłem, praktycznie nie mogłem w to grać, bo na minimalnych to w ogóle tam był dramat. I w sumie tak wykupuję sobie taką usługę no, na miesiąc, dwa, no, przechodzę do no, i mam w dupie. Oczywiście, oczywiście, no tak no. jak mówię, no ja nie mówię, że są, ale poczekaj, no ja zacząłem od negatywów. Aha, to no dobra, no okej, okej, okej, dobrze. No, do... Więc teraz jest taka sytuacja, że raczej te osoby, które są graczami to mm -hmm. tak będą takimi, nawet nie hardkorowymi, takimi graczami, co lubią sobie pograć po prostu, po robocie przyjść sobie mm -hmm. coś tam zagrać, to oni albo sobie kupią konsolę, albo sobie jednak kupią tego kompa, może nie kupią go za 4000 ale, ale już za 1500-2000, naprawdę można kupić komputer, na którym fajnie się gra, może nie w najwyższych mm -hmm. detalach, ale się fajnie gra, mm -hmm. więc więc jakby tutaj Problem, problemem jest to, że, że trzeba mieć tą grę. To jest dla mnie ten priorytetowy problem. I tak jak mówię, może gdyby to było tańsze trochę, gdyby to na przykład kosztowało 20 zł, to byłoby coś, co na pewno warto by sobie rozważyć. Ale w momencie, w którym to kosztuje 5 zł to już to Natomiast na pewno fajnie jest, fajnie jest móc sobie czasami pograć, bo ja mam takiego kompa... Yy, który ma już, było, nie było prawie 5 lat. Ale mhm. jak go kupowałem, to on był hajendowy. Więc ja teraz nie mam problemu praktycznie z żadnymi grami. Większość gier schodzi bez problemu w wysokich detalach. Naprawdę tam jakieś niektóre gry, no to rzeczywiście, jak już zacznę włączać tam, na przykład Wiedźmin, chodzi mi w Ultra. Yy, chyba, że włączyłem tam te włosy takie z NVD, nie? No to wtedy rzeczywiście to tam była trochę nie? ale generalnie jest fajnie no więc no więc dla mnie może rzeczywiście gdyby wyszła jakaś taka gra, którą nie wiem Wiedźmin 4... Dotka 3, no, no zły przykład podałem, no boże Wiedźmin 4, wiesz co, Dota chyba nie będzie dobrym przykładem bo to raczej nie jest dla gier multiplayerowych, bo gry multiplayerowe jednak wymagają minimalnego opóźnienia, nie? było tam, wiesz co, było tam napisane, że będzie to też współpracowało z free-to-playkami, które są na Steamie. Nie, no, będzie współpracowało bardzo fajnie, tylko, że free-to-playka, no. free-to-playce nie równa. Na przykład ten, Neverwinter Online też jest grą free-to-play, ale to nie jest gra, w której są bardzo ważne ułamki sekund. To raczej o to mm -hmm. chodzi. I tutaj akurat do to, przynajmniej dla mnie to jeżeli by nie było, musiałoby być naprawdę minimalne opóźnienie, nie? Żeby, żeby, żeby to banglało. Nie, no, Ale to, to, to nie ważne, to... bo takie gier, wiesz no, ludzie, którzy grają w takie gry i rzeczywiście grają w takie gier, gram w Dotę, albo ktoś tam grał w jakiegoś Counter-Strike'a, albo chociaż w Dotę już nie grałem tak dawno. Ale chodzi o to, że jak ktoś już gra w takie gry, to on sobie nie będzie grał na, przez jakieś streama, nie? Tam przez GeForce znał, no, umówmy się, to nie jest target target jest Nie no, us, usługa, usługa jest raczej poza tym te dla gry, tych gier, które po prostu wyglądają, tak? tak poza po te gry czy, Czyli jakiś, nie wiem, Assassin, jakiś, nie wiem, Call of Duty u was nowy, czy, mm -hmm. czy nie wiem, no co tam u mm -hmm. was, u was już jakieś strategie ewentualnie. Dokładnie, tam, więc to no. nie jest target, tak? Ktoś to tam grał w, w świeciówki. Natomiast no, nie, no. natomiast, no wiesz, no bo ta, tak też teraz, teraz zaczynamy krążyć wokół tego wątku, więc żeby się nie powtarzać. Dla mnie serwis jest fajny, fajna idea, no bo czemu nie? Natomiast wydaje mi się, że cena jest po prostu trochę za wysoka, bo, mhm. bo jednak to jest 50 zł, to jest dość dużo, jak na polski No 50, przez na 45, ale to jest dość dużo, jak na polski. Jak 45. Polski. Więc pomnożmy no tak. sobie razy 10, razy 10, powiedzmy, to masz tam już 450 zł, to masz 550 zł miesięcznie, tak, żeby, rocznie, przepraszam, żeby, no. żeby sobie w to zagrać, więc. więc... Czyli, czyli, czyli twojego Spoko. kompa ile lat w Wojtku? Ile ja dałeś czwórkę? Dałeś czwórkę za kompa? Więcej, więcej, to chyba 4,5. No, to piątkę, to, to w takim razie usługę mam na 6 lat? No, bardzo fajnie, <głos> bardzo fajnie, tylko mówię, to nie, no, nie jest, no. to nie jest. Wiesz, no komputer kupujesz nie tylko po to, żeby grać. No, ale żeby też na nim inne rzeczy... Nie, no byli. oczywiście, no, tak. Ta. Że, to, bo ten sam monitor, wiesz, to też jest kwestia taka, nie? że jak masz coś z starego hashpla, to tam możesz mieć na, najlepszą, <głos> najlepsze wyświetlanie na świecie, a monitor ci potrafi dużo zepsuć, nie? Jeżeli ktoś ma stary mhm. monitor. Znaczy, no to to ja Wam już się to chwalę, wstokie. może co? Bo tak pieprzycie głupoty o tych, wiecie, usługach, no. z których i tak nic nie skorzysta, skoro one są już od dwóch lat dostępne i furory nie zrobiły. No. Nie, nie, ale teraz to w, weszło we Tak, to teraz fazę. to inaczej, bo będzie na komputerach, a wcześniej było na tabletach. No chuj z tego, no człowieku. Hamstwo. A na PlayStation ktoś z tego korzysta? E, powiem ci, że mój zamek pograł dwa tygodnie w The Last, znaczy, nawet Last no, na, of Us. I nawet nie na, nawet nie na pc przecież było tam jakoś dostępne. Jest cały czas. To jest opcja cały czas. To jest jedyna opcja, to jest jedyna opcja, w której Wojtek może zostać kałbojem. To jest jedyna opcja. Ale słuchaj, bo tu I... mówię Ci, jeżeli ktoś jest graczem, takim graczem po prostu, ja nie mówię ale graczem, to on naprawdę, mhm. naprawdę sobie nie zaprzęta głowy takimi streamami zazwyczaj. To jest jakiś tam promil ludzi, nie? Mhm. To jeszcze no po okay. prostu nie te czasy, no wiesz, tak samo jak ktoś yy, lubi słuchać muzyki, nie używa serwisów streamingowych, no tylko napierdala z Winli, no ale wiesz, ale czy to <grym> powoduje, że, że jest lepiej? No nie. Ja natomiast wyposażyłem się, słuchajcie, w graty yy, i będę składał starego peceta. Co to znaczy stary PC i na chuj ci to? Eee, wienerię, wiesz co, nie do końca jest mi to potrzebne po to, żeby to działało. Jak będzie działało. To... <grym> Super! Eee, nie, <grym> Super. To, słuchaj. Składam, żeby, żeby nie działało. No. Nie, no, nie, to składam, Super żeby polec. działało. Ja nie mówię, że mam zamysł jakiś konkretnie, że go tam używać w coś grać, bo i tak nie mam czasu grać w gry na nową generację. Yy, wiesz, na plejaku yy, no ale jeżeli będzie działo to podejrzewam, że sobie wrócę do paru jakichś tytułów, których yy, yy, nigdy, wiesz, nie zrobiłem typu, yy, wiesz, jeżeli falauta czwórki nie mogę zmęczyć, to może sięgnę po, wiesz, po jedynkę albo po dwójkę, które są ponoć zajbiste. A nigdy nie miałem okazji. Natomiast, no, po prostu wiesz, yy, można powiedzieć, że w gratisie wyrwałem trochę gratów i mam tam jakieś ze trzy yy, płyty główne z procesorami, ileś tam kości RAMu i tak dalej. Tak naprawdę do składania z tego, żeby coś sensownego złożyć, yy, nie brakuje mi niczego, chyba że będę chciał jakąś kartę graficzną sobie dokupić albo, albo jakiś dysk, nie? Yy, i, I chcę sobie zrobić z tego po prostu taki wiesz, taki projekt, zabawkę, żeby to faktycznie wiesz, reaktywować, postawić na tym jakiś system i, i żeby to zadziałało i to będzie, wiesz, pierwszy cel. Taka, taka zabawka, tak mnie naszło, żeby trochę, wiesz, cofnąć się do tych, wiesz, 20 lat temu, kiedy, kiedy to robiłem, kiedy te PC ty sobie składałem jakieś własne i, i, i przypomnieć sobie, jak to było wtedy. No to myślę, że to jest takie całkiem przyjemne i, i samo w sobie jest frajdą, a, a jeżeli, wiesz, dzięki temu zagram sobie w jakieś tam dwie gierki czy trzy, to... może. Rafa będzie później to na podcaście opowiadał. Boże, nie, no nie, nie. wiem, czy będę odpowiadał na podcaście. Bo, bo, bo Heretyk jeden. Bez przesady, no ale, ale wiesz, to fajnie się tam pogrzebać, przy czymś tam coś pokręcić i, i zobaczyć, że się jeszcze wie, gdzie podłączyć, jakie kabelki, jakieś zworki ustawić śmieszne czy coś. Mhm. No, Tym bardziej, że w ogóle nic z, mnie to nie kosztowało i tak po prostu sobie to, wiesz, zabrałem do siebie, nie? żeby to poskładać, więc takie trochę klocki lego. <śmiech> Ukradłeś, znaczy się, tak? Świetnie. Świetnie. E, ja, ja to jeszcze Nie ukradłem, ten... tylko zabrałem ze śmietnika. No szanujmy się. Aha, no to jest okay. To więcej do Ciebie nie przyjeżdżam. E, ja jeszcze tylko powiem, że ja, ja powiedziałem Wam, że kupiłem dosyć mocnego kompa jakiś czas temu. Ja w ogóle na nim nie gram, nie? I teraz zastanawiam się na chuj, jak go kupowałem. I naprawdę ja na nim nie gram. I dałem za niego dwójkę, w sumie dwa i pół. On jest naprawdę dosyć niezły. Ja, ja na nim nie gram, Dostałeś dostęp do kilkuset gier i grałeś kuś w formę wina, nie? Więc <twierdzam>, <twierdza> oczywiście Ej, nie wiem, ca Cały Krystian, słuchaj. Gry dla zjebów ale, i ale wiesz. Ja, i... Ja, mam takie, ja mam takie rzeczy. Przecież, przecież, czy, ja, czy ja powinienem zagrać w na Czy ja powinienem w to zagrać? No oczywiście, że tak. Jako hardkorowy gracz, czy ja powinienem to w to zagrać? No, Oczywiście. To nie możesz siebie nazywać hardkorowym graczem, jak nie grać w Wiedźmina. No właśnie. No, w ogóle no, nie no, powinieneś no, siebie no. nazywać graczem. W ogóle to po raz no, kolejny właśnie. cię usuwamy no, okay. z podcastu. Super, super. No okej, okay. więc dla, dlatego o tym mówię. Ja mam takie swoje rzeczy. Dobra, słuchajcie. E, jedźmy dalej. E, więc jeżeli nie macie żadnych newsów, to przechodzimy do naszej ulubionej kategorii, jaką jest sprzedaż gier. I tu wam od razu mówię, że... Eee, Boże, ja myślałem, że... że my jesteśmy już po recenzjach i kończymy eee, a, No nie, słuchaj nudzi nam się, dosyć mocno nam się nudzi i nie chce nam się nagrywać tego podcastu, ale, ale to jeszcze nie teraz Dobra, słuchajcie, eee, sprzedaż eee, Wyobraźcie sobie, że pierwsze miejsce w sprzedaży najlepiej sprzedających się gier z zeszłego tygodnia na Wyspach Brytyjskich i zostało GTA 5. Słuchajcie, po 226 tygodniach od premiery GTA 5 ma pierwsze miejsce. E, drugie miejsce ma nowe Call of Duty. E, trzecie miejsce to nowa FIFA. Czwarte miejsce, nowe Assassin, wszystko nowe. Piąte miejsce, nowe Mario Kart, w sumie to już ósme. E, szóste to jest PUBG. PUBG Siódme miejsce to jest Star Wars Battlefront 2 Ósme to jest Legend of Zelda Na Switcha Dziewiąta jest Forza Numer 7 i 10 to jest Super Mario Odyssey Tak więc To wam chciałem powiedzieć Że po 226 tygodniach To dalej To dalej ma pierwsze miejsce To jest, to jest w ogóle niemożliwe jaka ta gra jest Grytale zajebista po prostu zwróć. Nie tylko, bo założę się, że wszędzie to się kupuje, zresztą, zresztą Tomek opowiadał, że, że dużo osób gra tam w jego znajomych czy coś tam. Wyobraźcie sobie, że z 226 tygodni, nie, 226 tygodni po premierze, w 192 tygodniach GTA było w dziesiątce. Przez 192 tygodnie GTA 5 było w dziesiątce. No, jest po prostu mega. Więc słuchajcie, no, no ludzie w to grają. Fajnie, że w to grają. Niech to grają. Ja, ja czy, czytam, że no, to coś tam się dzieje. E, więc fajnie. E, I co? I, I w sumie mamy taką listę, więc e, myślę, że. E, myślę, że pomału będzie, będę przechodzić do mojego małego, dużego tematu, więc opowiem Wam o tym obserwerze. E, czy nie ma nikt, nic przeciwko? nie ma. Dobra, więc jedziemy. Słuchajcie, no to mamy obserwera. E, nie wiem, czy słyszeliście coś na ten temat, czy się ktoś tym interesował, czy wie w ogóle, o czym ja mówię, ale e, polskie studio Blober Team e, zrobiło sobie kiedyś coś takiego jak Layers of Fear. Jeszcze zrobiło chyba kiedyś jakiegoś chujowego Bombermana, nie, nie wiem, czy to oni, ale hmm. e, e, nie, by, by było chyba coś takiego. E, no, ale zrobili Layers of Fear, niby jakiś tam straszydło, jakiś horror, z tego co się orientuję to wyszło całkiem nieźle, aczkolwiek ja w to nie grałem no i ich ostatni projekt to jest właśnie ten Observer no i, no i, no i co, co to w ogóle jest słuchajcie, gra dzieje się gdzieś tam w przyszłości jakiś tam czwarty, 104 czy, czy coś takiego, wiem, że dosyć mocno w przód no i wyobraźcie sobie, że, że akcja gry dzieje się w Krakowie normalnie jesteśmy sobie w Krakowie więc, więc fajnie, że jest taki polski akcent no i oczywiście są jakieś tam e, jakieś plakaty na, na, na, e, po polsku, e, czy, czy, czy jakieś różne takie rzeczy związane z Krakowem, jakieś tam śmietni, z jakimiś numerkami, chociaż to nie jest związane z Krakowem. W sumie to nic nie jest tam związane z Krakowem, ale, ale, ale, ale bardzo fajnie, że, że tam są jakieś tam e, polskie jakieś tam e, plakaty i różne takie rzeczy, szczególnie, że ja miałem grę, w ogóle grę po angielsku. I jak sobie chodziłem, to miałem wszystko po polsku w niej, więc to, to też jest takie dosyć ciekawe, że, że każdy kto gra ma, ma to wszystko po polsku. W żaden sposób to nie jest zmieniane na angielski czy coś, to jest wszystko po polsku w grze. Dobra, więc słuchajcie o co chodzi, no Rutger Hauer gra nam główną postać, czyli Daniela Lazarskiego, próbuje grać takim fajnym akcentem ale takim właśnie polsko-angielskim, ja nie wiem czy on ma jakieś korzenie polskie. Być może ma Chyba no, chyba jakiegoś tam dziadka Czy wujka, czy kogoś tam Chyba chyba chyba miał Polaka z tego co się orientuję Tak czy siak Gra głównego bohatera I, i sam jego głos I to wszystko co robi jest świetne Przynajmniej ja w ogóle go bardzo lubię, lubię Zawsze go lubiłem w sumie jako aktora Już już teraz tak nie gra tak jak kiedyś Ale kiedyś był bardzo popularnym w sumie aktorem I bardzo dobrym No Tutaj ten głos naprawdę fajnie podkłada. I słuchajcie, no, on jest głównym, główną postacią i gra tytułowego obserwera. Słuchajcie, obserwer to jest taka osoba, taki trochę policjant. W sumie to jest taki policjant, który ma fajną umiejętność, że może, może wejść w, że tak powiem, myśli innej osoby a dokładnie w chip inne osoby, bo każda osoba ma chip w głowie, bo to jest przyszłość i każdy tak będzie miał, więc może sobie wejść w ten chip, w coś tam w kręgosłup, gdzie tam jeszcze jakiś chip czy coś i sprawdzić, co tam ta osoba ostatnio robiła, załóżmy przed śmiercią, bo na ogół, na ogół będziemy prowadzić jakieś śledztwo i będzie od groma trupów i będziemy to robić, tak czy siak. Więc obserwer po prostu ma, ma taką możliwość, że, że może coś takiego robić. No i właśnie nasz tytułowy bohater, nasz tytułowy policjant e, ma jakąś tam sprawę. E, no nie wiem, nie chcę za bardzo spoilerować. S, no nie chcę za bardzo spoilerować, aczkolwiek Tutaj będzie prowadził śledztwo związane ze, ze, ze swoją rodziną, i ogólnie on, on będzie rozwiązywał, właśnie jakieś tam zagadki z tym związane. I, i, i tak, i, i on sobie będzie w to wszystko wchodził. I teraz tak. Słuchajcie, co, co to w ogóle jest? Więc wchodzimy sobie do jakiejś tam kamienicy, i cała, cała. Akcja dzieje się w jakiejś tam kamienicy i po prostu wchodzimy do, do, do jakiegoś tam e, osoby, osoby, która zarządza tym i mówimy, że chcemy iść tu i tu. No i, no i sobie wchodzimy, wchodzimy po pokojach, po, po jednym pokoju, tam numer 100, numer 101, 102 i, i rozmawiamy z ludźmi, prowadzimy jakieś tam śledztwo. E, no Prowadzimy sobie jakieś, jakieś tam śledztwo. E, tak, to powiedziałem. I cała, cała, opcja cała, cała polega na tym, że po prostu sobie gdzieś tam, jakieś tam rzeczy sobie odkrywamy, gdzie możemy iść na jakieś wyższe piętro, niższe piętro, możemy zwiedzać sobie piwnice i tak dalej, i tak dalej. I, i mamy coraz więcej tych, tych, coraz bardziej nam się ta kamienica otwiera. I w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji, w której będziemy znajdować różne ciała i będziemy wchodzić, wchodzić właśnie w świadomość tych, czy, czy tam w te, w te ostatnie zapiski życia tych ludzi i wtedy zaczyna się gra. I wtedy wchodzicie, łączycie się z taką osobą i wtedy zaczyna się nasz horror. Macie różne migawki tego, co ta osoba wcześniej robiła, że była tam w jakichś więzieniach, czy, czy, czy nie wiem, czy... czy Odpalają wam się jakieś popieprzone e, migawki z różnych, e, nie wiem, e, biurowców, e, z, z jakichś łazienek, z jakichś takich dziwnych, pojebanych, naprawdę, naprawdę pojebanych rzeczy. I wy po prostu sobie przez to przechodzicie, e, czujecie jakiś tam niepokój. Ta gra nie jest do końca straszna, ale ale cały czas czuć, czuć ten thriller w niej, czuć, czuć się tak, czujecie się trochę... E, niekomfortowo grając w tą grę i, i przechodząc przez to wszystko e, i gra pod tym względem jest kompletnie pojebana i jest dlatego super mega zajebista bo e, powiem wam, że, że wchodząc w wspomnienia jakichś tam typów i lecą jakieś migawki 10 sekund tutaj, za 10 sekund gdzieś w ogóle w innym miejscu jakiś, jakiś las, jakieś drzewa później wchodzicie do jakiegoś e, widzicie jakieś UFO jak, w, w ogóle wszystko to się fajnie nakłada jest to pojebane i jest to świetne. Nie wiem, czy do, dobrym przykładem będzie coś takiego, coś takiego, co się nazywało PT. To było na PlayStation 4. Na początku można było ściągnąć sobie taką grę. Tomek w ogóle o tym dużo mówił, chciał sobie zachować konsolę z tym. To było takie krótkie demo, w którym wchodziło się do pomieszczenia, do w sumie takiego jakby przedpokoju, szliście do, do końca, skręcaliście w prawo, otwieraliście drzwi i wracacie do tego samego punktu. I znowu macie prosto w prawo, otwieracie drzwi, i znowu ten sam punkt. I tam takich momentów jest odgroma, że zapętlacie jakąś akcję i nie wiecie what the fuck, a później rozkminiacie o co chodzi i twierdzicie, o Boże, jakie to jest zajebiste. I w tej grze tego typu rzeczy jest od groma. Eee, za, co jeszcze, za, za co w ogóle lubię obserwera? Lubię obserwera za to, że ta w tej grze e, praktycznie się nie ginie. Po prostu się w nią gra, tam raczej nie można zginąć. Jest chyba tam 3 czy 4 momenty, w którym możecie zginąć, ale przez 80% gry tam się nie ginie i nic wam się złego nie stanie. Po prostu sobie chodzicie, rozwiązujecie, pytacie się różnych ludzi i po prostu przeżywacie to, co inni przeżywali w tej grze. Eee, więc to jest to jest świetne eee, więc tak graficznie jest całkiem nieźle gra, gra jest gra jest na jakieś tak, nie, nie wiem, ich chyba zajęło 6-8 godzin, w sumie przychodziłem ją dwa razy, w sumie dwa i pół raza bo bo musiałem platyno oczywiście w niej zrobić, zrobiłem i musiałem tam robić dużo misji pobocznych, powiem, powiem wam, że drugie przejście było zupełnie inne, bo Robiłem już oczywiście z jakimś tam poradnikiem, no bo musiałem lizać ściany, żeby zrobić platynę i powiem wam, że, że sporo mi rzeczy umknęło I, i, to tak, i to tak nawet powiem, że takie konkretne dla rozgrywki, że gdybym nie, nie widział parę rzeczy, to, to nawet ta ocena mogłaby być... Yy trochę, trochę niższa mimo wszystko, a teraz przy drugim przejściu zobaczyłem dużo więcej rzeczy i, i to było bardzo fajne i, i dlatego stwierdzam, że to dlatego jeszcze bardziej spodobała mi się ta gra, więc to, to jest akurat dosyć dziwne. Szczególnie, że za pierwszym razem po prostu chciałem ją tam przejść i w, w miarę tam chodzić i, i coś zwiedzać, że, że, że nie to jakiego speedruna robię, tylko po prostu chciałem sobie w nią konkretnie pograć. E, więc tak, więc to chciałem powiedzieć, e, więc graficznie jest całkiem nieźle e, są oczywiście ciemne barwy, to dla mnie to jest troszeczkę taki, ta, takie klimaty Blade Runnera, z tym, że e, nie ma żadnych lampek nie, nie, ma, nie ma żadnego światła, po prostu to jest, to jest dużo mroczniejsze, po prostu wpadamy w najgorszą dzielnicę, jaka jest i po prostu tam jest jakieś morderstwo i my rozkminiamy to wszystko. Nasz obserwer, czyli, czyli nasz Daniel Lazarski, poza tym, że wchodzi w ciało, wchodzi w jakieś tam wspomnienia tych zabitych, ma dwie możliwości. Może, może sobie skanować miejsce zbrodni, czyli skanuje to na, na zasadzie jakiejś tam Płynu a la, a la krew oczywiście i, i tego typu rzeczy i na zasadzie elektroniki. Widzi jakieś elektroniczne rzeczy czy tam właśnie jakieś chipy w głowie czy jakieś inne tego typu rzeczy to sobie może skanować. Więc ma jakieś tam dwie takie rzeczy, dwie, dwie jakieś tam takie skanerki, które sobie po prostu ogarnia na, na miejscu zbrodni. Poza tym, no, ze względu na to, że jesteśmy jakimś tam troszeczkę zmodyfikowanym człowiekiem a robotem, tam ma, mamy dodatkowe rzeczy, jakieś implanty, nie implanty, musimy co jakiś czas brać leki. Ponieważ nam się wali w bani. I wali nam się na, na takiej fajnej zasadzie, że obraz, Robi się w ten sposób, jakbyście mieli jakieś zero kody, jakieś takie dziwne rzeczy, tak jak, tak jak wam się jakiś stary telewizor po prostu nie wiem, zaczął psuć albo gubić kolory. I to samo się dzieje w grze, jeżeli nie bierzecie tych leków. Oczywiście wy możecie brać je w, w jakim chcecie momencie wy możecie, one raczej wam się nie skończą, nie będzie tak, że nie będziecie mieli, tylko po prostu jest taki właśnie fajny efekt, bardzo często po tym, jak jesteście tam zmęczeni prowadzeniem śledztwa, więc ten, ten, ten motyw z tym też jest fajnie zrobiony właśnie no, by czuć bardzo fajnie ten klimat w tej grze E, tak, więc słuchajcie gra, gra jest naprawdę bardzo dobra to jest naprawdę bardzo dobry horror to jest, to jest naprawdę bardzo dobra historia z, w, z podwójnym wyborem na końcu, więc to od was będzie zależało jak chcecie to skończyć e, tak jak mówiłem jest dosyć straszna, ale, ale nie jakoś super straszna e, są misje poboczne, nie musimy robić cały czas tego samego są misje poboczne, mamy swój dziennik e, tam, tam są prowadzone wszystkie piski on on tam sobie mówi a może powinienem przesłuchać tą i tą osobę żeby zrobić to i to albo po prostu robimy główną gó oś fabularną i, i jedziemy Hmm, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć, może może powiem o takich minusach, w sumie minusie najbardziej, najbardziej niestety odczuwalną na konsoli. Wydaje mi się, że na komputerze nie byłoby z tym problemu, a to chodzi o grafikę. Ta grafika naprawdę jest całkiem niezła jak, jak na tego typu re. Spodziewałem się, że będzie gorzej, ale, ale jest całkiem nieźle, nawet, nawet bardzo dobrze. Ale no, no niestety płynność na konsolach spada i to, i to powiem wam, że czasami ona spada do jakichś 20 klatek. Ona może spać nawet do 18 klatek, i to naprawdę mocno widać. No, no, psuje, psuje to trochę tą imersję. E, pomimo tego, że, że może nie jest to aż nadto, e, aż tak bardzo to nie przeszkadza w rozgrywce, bo jednak, bo jednak tutaj będziemy chodzić, będziemy rozmawiać. E, raczej nie jest nam potrzebna super płynność zawsze. Tak ja, jakiś e, niesmak mi niestety pozostaje. Szczególnie, że, no. no to jest jakieś tam, nie wiem, 5 czy 6-gigowa gra, a, a zachowuje się jakby miała, nie wiem, 60 giga i, i nie wiem, 4K i wszystko, a, a niestety tak nie jest, więc no chłopaki z Blober Team zrobili naprawdę dobrą grę, ale, ale, ale o optymalizacji, no, no to nie wiem, to chyba, nie wiem, Kali powinni zatrudnić i, i, i powiedzieć im o co chodzi. Tak czy siak, no mo mogłoby to działać płynniej troszeczkę. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba, chyba nic. No Świetnie mi się w to grało. No i myślę, że mogę każdej osobie, która lubi horrory albo thrillery, polecić to. Jeżeli nawet ktoś nie lubi jakichś tam horrorów Outlast'a czy coś... To jest naprawdę lightowy horror. To jest. To już tak, no właśnie, naprawdę... ale to jest tak Ale nie załapałem, co to jest takie najbardziej przerażające. Poza no właśnie, bo tym, to brzmi bardziej że... jak jakiś ciekawy thriller science fiction, niż jak horror. Eee, znaczy, znaczy, słuchajcie, no, znaczy... Hmm. znaczy. Może to jest jeden z tych horrorów Wiem bo Wiem, po nie, nie, nie, nie. Jest klimat, tylko że się nic nie dzieje. Słuchajcie, bo, bo, bo, bo my, trzeba się też zastanowić w jaki sposób w jaki sposób można się bać po prostu w grze, w horrorach bo dla mnie, dla mnie na przykład tutaj wyobraźcie sobie, że jesteście w, w biurowcu, gdzie macie komputery wszędzie każdy ma swoje boksy, w ogóle jesteście w pokoju, gdzie są same boksy z komputerami jest pusto i gdzieś tam w oddali jest jakiś stworek który jeżeli was zobaczy, to giniecie. I, i, i, tak tej, I tak jest w tej grze, on tam się pojawia w sumie pod koniec gry. I cały ten motyw z tym, że wy musicie się tam skradać, żeby on was nie zobaczył, jeszcze dowala was muzyka, nie wiecie, gdzie on skręci i cały czas czujecie się, że możecie się zestrać, w sensie, że możecie, że was zobaczy i cały was niepokój, to jest dla mnie pewien element horroru, i to jest tam w pewien sposób straszne, bo on wam, tam wyrywa wam, czy gryzie wam, czy coś tam. I, i, i, to, I to jest straszne, no, w zależności od tego, czego się spodziewacie. Oczywiście jest, jest dużo takich elementów, że po prostu sobie idziecie i po prostu gdzieś tam ptak przelatuje i wy nawet nie wiecie, skąd on się wziął i w ogóle, o, taki jumpscare, no nie? I te, tego typu rzeczy jest dosyć sporo. Tak samo jakichś elementów ucieczki, że ktoś was goni, że musicie coś szybko zrobić, bo jak, bo jak e, nie uciekniecie, to zginiecie. Też jest tutaj parę, pa, parę takich momentów, więc w zależności od tego, co macie, e, co rozumiecie e, pod e, słowem horror, tak? No bo, no, bo, no, bo, no bo, mówię, no to jest bardziej, w, sum w sumie to jest bardziej thriller z elementami horroru e, dla mnie. E, bo, bo, bo tak jest. E, no, tak więc to, to chciałem powiedzieć to, to nie wygląda to e, tak beznadziejnie jak w Outlastie, tak? że w Outlastie po prostu cała gra polega na uciekaniu i chowaniu się i, i, i żeby was nie widzieli, bo wy i tak nie możecie z nikim walczyć e, tutaj jest to podobnie, ale tu jest tylko ten jeden taki element na, na pięć bodajże sytuacji i, i, i tyle e, więc, więc ja, ja parę razy oczywiście podskoczyłem w tej grze i parę razy tak, tak było mi tak... No, nie czułem się zbyt komfortowo, ale, ale o, o to mi, o, o to w ogóle wchodzi. Ja, ja wiedziałem, że, że w tej grze będę miał coś takiego. Tam są ogólnie takie pojebane, takie, takie pojebane ostro sceny, jakieś takie wiecie, no, idziecie, widzicie jakieś kafelki, ściana z kafelkami, widzicie krew, zaraz ona znika, zaraz pojawiacie się w więzieniu, zaraz coś tam się dzieje, zaraz ktoś was bije, mówią po polsku szybciej poruszaj się, coś tam, e, idziecie, idziecie, idziecie, e, mija sekunda, pojawiacie się już w celi, przesłuchanie, coś tam, coś tam u was jest, ktoś was zaczyna walić po mordzie, po mordzie, wali, wali, wali, ciak, później kolejna inna wizja, jesteście w stołówce i to, i to jest i Ciąg po ciągu to. No nie wiem, ta gra jest me, mega artystyczna. po prostu, który ma fazę, on stopi jakieś tam, wiesz, loty. W tym. W, tak, I, ale, ale w, chodzi. W tej grze jest o tyle fajnie, że to jest dobrze uz, uz, uz, uzasadnione, bo to się nie dzieje w trakcie tego, jak ty grasz. Tylko to się dzieje w momencie, kiedy ty, jest, ty wchodzisz w jakiegoś typa głowę i chcesz zobaczyć, co tam się u niego działo, bo potrzebujesz tego do śledztwa. To jest świetnie ja rozumiem, no bo pokazane. To, to, to, to mogą być takie, wiesz, skoczne. Tak, tak, no, no i właśnie i właśnie to świetnie udało im się to pokazać. Właśnie to jest kwintesencja tej gry. W to naprawdę się fajnie gra, bo czasami artyzm i to co oni tam tam co co polskie studio tam w sobie rozkminiło i jak to fajnie pokazało. Genialne, dla mnie genialne myślę, że, że, że dlatego tą grę jak najbardziej polecam powiem wam, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem horrorów i na przykład w tego Outlast'a bałem się grać, bo nie lubię takich rzeczy, że tutaj jakiś stwór idzie, a muszę szukać szybko szafy i się chować poczekać aż pójdzie, teraz wychodzę i nie wiem czy mnie widzi, czy mnie nie widzi i znowu gdzieś idę do, do kolejnego etapu, gdzieś mi znowu jakiś stwór wychodzi, znowu muszę się chować do, gdzieś do jakichś szaf to był Outlast i nie lubię czegoś takiego, bo to znaczy to, to było dla mnie takie straszne, ale takie straszne takie takie już na siłę, że już, już nawet nie mogę do niego strzelać jak w Rezydencie. No, no i mnie to wkurwiało po prostu. I, I ogólnie horrorów za horrorami nie przepadam. Ale w obserwera na, naprawdę grało mi się fajnie. No, no w sumie to nie jest horror, ale, ale powiem wam, że no, moja dziewczyna nie chciała to grać. No, więc, więc no. Mm, no. E, tak. A na przykład The Last of Us pograła. Pomimo tego, że, że to też w sumie nie jest horror. Ha, ale, ale ma elementy thrillera. E, tak czy siak. No, więc słuchajcie, jak najbardziej polecam wam obserwera. E, polskie studio zrobiło to naprawdę dobrze, e, naprawdę dobrze i ja się przy tym świetnie bawiłem, e, no aż, aż przeszedłem grę w sumie dwa i pół raza, więc niech to będzie za zn zn znak jakości podcastu, że, że jest to dobre, no i jestem ciekaw czy właśnie na PC to działa lepiej, a w ogóle ja powiem wam dosyć e, fajną ciekawostkę, bo, e, sorry, bo ja tą grę miałem ze Stanów. Ja sobie ją ściągnąłem na konsolę, miałem ją sobie i fajnie i ona była sobie w ogóle po angielsku. I wyobraźcie sobie, że ona, ona powiedzmy zajmowała 6 giga. Eee, dla przykładu. I w pewnym momencie miałem aktualizację. No dobra, no to ściągnęłam tą aktualizację, patrzę, aktualizacja 6, 6 giga. I chyba ich posrało, nie? I w sumie, i w sumie teraz ta gra zajmowała mi 12 giga. To, to taki przykład jest. I pojawił mi się na przykład polski język. Co, co, co było dosyć dziwne. Z pewnością, jakbyście ją kupowali normalnie w Polsce, tam w Europie czy coś, to byście mieli w standardzie polski język, a, a ja, ja po prostu w aktualizacji miałem to, że miałem po prostu zaktualizowane, miałem ją później po polsku. Więc to tak w ramach ciekawostki, bo na ogół nikt tego nie robi, a, a jednak Polacy dali wszystkie języki na wszystkie kontynenty, że tak powiem. Tak, więc to, to, jest, to jest dosyć ciekawe, bo to jest bardzo mało spotykane w grach no, więc tyle. Jeszcze macie chłopaki, jakieś pytania? Chyba nie. Czy macie? Chcecie coś powiedzieć o serwerze? Graliście? Nie graliście. Nie, Fajne. właśnie nie grałem, ale przyznam szczerze, że, że jest to gra, na którą nawet mam chrapkę, bo no bo nęcimy ten klimat taki trochę science fiction, trochę horrorowaty, trochę thrillerowaty. Nie powiem to tak. Jest tak, tak, tak. I to jest, to jest, to w ogóle klimat cały jest tam na takiej zasadzie, że pracuj, pracuj ciężko, zostanie ci to wynagrodzone, jakieś takie, wiecie co, ten klimat jest taki jak z tej książki, rok 1984, 1984 chyba, mm -hmm. e, że pra, praca ponad wszystko, pracuj, będzie to wynagrodzone, jakieś takie rzeczy i tam jest właśnie ten klimat, to te wszystkie plakaty, co tam są to tam właśnie są jakieś tam nie wiem młot narysowany i praca jest najważniejsza że coś tam że kochaj pracować i jest dużo dużo dużo takich reklam polskich fajnych właśnie reklam no normalnie po polsku macie różne grafiki i to nadaje tego, temu klimat. I wiecie, że to jest w Krakowie i tam jest po prostu ten Kraków wpleciony w, w, parę, w paru elementach, w sensie, że jest wykorzystywane miasto Kraków, że w Krakowie coś tam, czy coś tam. I wiecie po prostu, że, że, że gra, gra, gra ma miejsce w Krakowie, więc, więc ten klimat faktycznie Wojtku daje radę. E, i, i myślę, że, myślę że, że, że każdemu chyba ta gra by się spodobała, no nie wiem komu, jeżeli ktoś po, po połowie gry powie, że ta gra jest słaba, to chyba ty jesteś słaby, no. no, bo nie wydaje mi się, żeby komukolwiek mogłaby się ta gra spodobać, bo no nie ma prawa, nie ma prawa, jeżeli lubicie jakieś w miarę dobre historie, to jest, jest po prostu sztos, jak mówi to muzeum. E, no, e, dobra, więc myślę, że możemy kończyć wątek o obserwerze. No, w sumie pół godziny prawie o tym mówiłem. No. Słuchajcie, zostało nam jeszcze trochę czasu. Czy chce ktoś mówić o grach, czy ja mam mówić dalej? Nie no, wreszcie weź te swoje stare gry, po recenzu i zamknij i ten został 2017 za sobą. E, dobra. Więc, e, no dobra. Słuchajcie, to ja jeszcze powiem szybko o dwóch grach. A jednej powiem bardzo szybko, a drugie powiem zdecydowanie mniej. Eee, słuchajcie, pierwszą grę, grą, o której chcę powiedzieć, to są dwie gry na Wiara. Dawno nie mówiłem o, o grach na Wiara. Słuchajcie, pierwszą grą, o której chcę powiedzieć, jest eee, cut, cut Lateral Damage. Eee, cut Lateral Damage. Eee, Lateral damage. Słuchajcie, nie będę, nie będę więcej o tym powtarzał. Wyobraźcie sobie, że to jest symulator kota na wiarze. Więc wkładać okulary i jesteście kotem. I cała rozgrywka polega na tym, że chodzicie sobie po pokojach. Powiedzmy, że jest jakieś tam mieszkanie, w których są, w której są tam trzy pokoje i coś tam, i chodzicie sobie po półkach, i waszym zadaniem jest zrzucanie przedmiotów z półek, z, z biblioteczek, z biurek, z, kuch z kuchni, z zewszą. Po prostu to jest wasze zadanie. Dostajecie punkty za, za chodzenie tym kotem i za rozwalanie wszystko, co jest na półkach. Pojebane. Ja wiem, że pojebane. E, I teraz tak. Jak się gra na to na wiaże. No to macie, jeden mów to jest jedna kocia łapka, drugi mów to jest druga kocia łapka i po prostu sobie skaczycie. Jakoś tymi xami, pod cynglami macie taką jakby ale teleportację, jeżeli pamiętacie jak mowy wyglądają i po prostu sobie teleportujecie się z miejsca na miejsce i później machacie tymi mowami, że, że zrzucacie coś tam, wszystko co jest w... w w waszym zasięgu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grę na 1 na 10, w ogóle to jest, to, jest, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, nie wiem, na chuj coś takiego robią. E, jeżeli, jeżeli, jeżeli, tak, no, no tak, jeżeli, jeżeli ktoś lubi symulację kota, no to spoko, no, no to może wziąć sobie tego pada i może, może sobie zacząć coś tam w to sobie pykać, tak? Eee, no, ale, ale dla, na VR to jest w ogóle tak na siłę zrobiona sprawa, że, że no, no, no, może ktoś to kupi, tak? No, wydaje mi się, że po prostu gra wyszła, a później, a dobra, to, to, to może na vr -a też damy taką opcję, to, to niech sobie ktoś w to pogra. No, ja w to pograłem, e, pograłem w to 10 minut, w to pograłem i wyjebałem. E, więc wy też to... Róbcie w ogóle... No zaraz, to była e... taka za, za free pay tak? Czy tam coś musiałeś za to do ja? zapłacić, no? Znaczy, ja mam jakieś tam, jakieś tam na Może jakimś tam koncie coś tam. Może za tą grę się płaci? Normalnie? Yy, normalnie tak, oczywiście, oczywiści, oczywiści, oczywiści, oczywiści. Za, za, za, nią, za nią musisz wydać swoje złotóweczki. Nie wiem dokładnie ile, bo w sumie ją po prostu miałem. E, no, więc jej jak najbardziej nie polecam. Słuchajcie, ale mm, zostawmy symulator kota, który jest beznadziejny, którego nie polecam. Polecę Wam coś innego. Słuchajcie, to była pierwsza z gier, która wyszła w ogóle na VR-a, i jest bardzo dobra. Nazywa się Wayward Sky. Wayward Sky, w którym chodzimy taką młodą, młodą pilotką bez. Ona ma na imię bez. I sobie chodzimy i sobie, um, i sobie w sumie, w sumie chodzimy po tym świecie i. I, i, I naszym zadaniem jest znalezienie naszego ojca, bo gdzieś nam się zawieruszył po świecie. E, ogólnie e, o co w ogóle chodzi? Słuchajcie, wyobraźcie sobie jakiś taki, taki dosyć kreskówkowy świat do czego mógłbym to porównać, Mo, może do jakiegoś Mariana, no, no po prostu jakaś taka miła grafika, o, jakiś, jakiś Team Fortress, o tu, tutaj, albo o, jakiś Paladins, o coś takiego, albo jakiś Overwatch, o, coś w tym stylu. I słuchajcie, lecimy sobie z ojcem gdzieś tam sobie, z samolocikiem lecimy, lecimy, lecimy i nagle jakiś, jakiś dziwny wielki stwór rozpieprza nam samolocik, My gdzieś tam udaje, u nam się udaje przeżyć, a ojca gdzieś tam zabierają. No i naszym zadaniem jest uratowanie ojca. No i co? No, no, no, no i o co w tym chodzi? I słuchajcie, chodzimy sobie e, tą małą bez. E, w ogóle e, to polega na czymś takim. Wyobraźcie sobie, że macie planszę la Mario, Więc e, ona jest w 2D. Więc wyobraźcie sobie, że macie tą planszę w 3D, macie tutaj totalną głębię i do, dochodzi do tego VR. Że widzicie to wszystko w wiarze, więc widzicie, widzicie to wszystko w 3D, możecie sobie ee, w, sumie, w sumie większego pola manewru już tutaj nie macie. Więc widzicie sobie to jakoś tam na wiarze w 3D fajnie. I powiem Wam, że to się bardzo fajnie sprawdza, bo, ee, bo o chodzimy sobie tą bez po tym sobie świecie klikając mówem gdzie ona ma się poruszyć, więc to jest taki trochę point and click więc klikamy ją, my to widzimy wszystko na, na VR, fajnie bardzo fajnie to wygląda i są pewne jakieś tam s, s, scenki, w której po prostu tą kamerę mamy troszeczkę z innej strony, przy, gdzieś, gdzieś na jej wysokości i widzimy ten świat jaki on jest duży, jakie, jakie te stwory są duże, jakie to wszystko jest duże, fajne kolorowe i naprawdę to się bardzo, bardzo przyjemnie gra no, i chodzimy sobie. Z tego co pamiętam, już to dosyć dawno grałem. Jak Rafa mówi, mam to sobie tam odgrzebać, więc odgrzebuję. Więc z tego co pamiętam, to tu chyba było pięć różnych światów. One się różniły poziomami zagadek, które trzeba było rozkminić. Aczkolwiek to nie jest tam jakieś zbytnie skomplikowane. I po prostu sobie, jak point point-klikowałeś, mówię, i sobie chodziłeś po tym świecie i sobie rozwiązywałeś tam jakieś proste, proste prosta zagadki w sensie no nie wiem, jakiś stworek sobie gdzieś tam chodzi, wy musi, musicie się schować on gdzieś tam przejdzie i wy za nim na przykład tam idziecie żeby was nie widział i, i w sumie gram mniej więcej polega na, na czymś takim że, że żeby unikać też przeciwników i jakieś tam e, są jakieś e, przełączniki w którym momencie gdzieś tam coś trzeba przełączyć i widzicie jak coś się tam zmienia i musicie e, posegregować jakieś guziki, to są jakieś takie proste rzeczy, ale świat jest bardzo fajny W na naprawdę to fajnie wygląda w, w ogóle taki bajkowy klimat na na VRze bardzo fajnie wygląda i powiem wam, że, że ja, ja kiedyś e, dostałem tą grę na, na demie i bardzo mi się ona spodobała, i właśnie miałem możliwość zagrania w pełnej wersji. Nie splatynowałem tego, bo to nie ma platyny, ale 100% mam w tej grze na pewno. Eee, powiem Wam, że bardzo, bardzo, bardzo przyjemny tytuł. Bardzo to, przyjemny czekaj, tytuł. Czekaj, bo to off topic. No. Co to, jaka jest różnica między platyną a 100%? Myślałem, że platyna dostaje się u Was, jak gdzie... się. No to no to w no Wojtku. Nie, nie wszystkie gry mają platynę. Platynę mają na ogół Triple E. I duże gry, które kosztują 200 zł, wzwyż. Indyki, które kosztują 80 zł, niekoniecznie muszą mieć platynę. I taki way world Sky, tej platyny nie ma. No dobra, ale to czekaj. Aha, no tak jest w zasadzie, hmm. że platynę zdobywa się jak się zrobi stówę, ale nie na każdej grze. Tak, rozumiem. Aha. No, znaczy nie każda ta gra. Tak, słucham? A po co jest ta platyna? No jak to, to jest, ale to, to, jest, to jest te same przedłużenie kutasa jak, jak twoje skórki w docie. Nie? Mm, no nie, bo skórki w docie w grze wyglądają, a platyna? Nie, bo skórki w docie. No, no to słuchaj, to jest a tam ma na Steamie jakieś punkciki. Słuchaj, wchodzisz, wchodzisz do mojej konto, patrzysz. O, ciekawe co Krystian ostatnio grał. O, Boże, on ma 45 platyn. No dobra. No ale tyle no, calaków się... ma. Aha, no! Co? że po prostu przyszedłeś grę, tak? Całą gratuluję. Nie, że nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, remasterował rypiąc Z... ileś tam godzin bez sensu. Remasterował to nie główne, No nie, że. no, no Rafał się po mnie. No, Zmasterował, powiedziałem. Zmasterował, powiedziałeś, zremasterował. remasterował. No, dobrze, o to chodziło. E, no, e, więc to tylko tym się różni, więc po prostu to ma to dużo pucharków, po powiedzmy. Słam? To jest po prostu aczyk, jakiś tam kolejny, tak? No tak, tak, tak, tak, oczywiście tak. Tylko, że widzisz, no platyna, to wiesz, to, to oznacza, że zrobiłeś wszystkie osiągnięcia w tej grze. I ten platynowe jedno osiągnięcie oznacza, że po prostu masz całą grę zrobioną na maksa. Mhm. Tak. Mm, więc jeżeli wejdziesz na moje konto i patrzysz, że mam 35 ja lat, to oznacza... Nie po prostu, okay. to, to, to dobra, ale to nie, stłumaczyć. bo, bo ja, ja, ja takie rzeczy lubię tłumaczyć, wie, to, to mi sprawia przyjemność, dobra. E, więc słuchajcie, to są jakieś proste rzeczy, tu naciśnij guzik, tutaj platforma idzie w górę, wy z nią, albo, albo z robotem w dół i wtedy możecie przejść, po prostu to są jakieś e, e, proste rzeczy. Z tym, że obraz jest taki klikowy, że w 3D, że po prostu możecie się ogarnąć, macie większą planszę i po prostu macie większe pole manewru i naprawdę dobrze, dobrze naprawdę dobrze się to sprawdza. I tutaj właśnie ciekawostka, bo właśnie sobie przypomniałem i to jest zajebiste w tej grze. I to, to, to jest w ogóle jeden, jeden z moich ulubionych tytułów, jakbym tam powiedział 10, 10 tytułów, które mi się dobrze grało e, przez ostatni rok na wiarze, to, to, to by na pewno było w, w dziesiątce, może nawet jakieś takie piąte miejsce by zajęło. Powiem wam, że bardzo fajnie to, to podobała mi się opcja, że Mam tą sobie na przykład planszę, tak, widzę widzę jakiś tam rozstaw tego levelu całego i wyobraźcie sobie, że w grze jest powiedzmy 20 rzeczy do zebrania i cała opcja polega na tym, żeby dokładnie się oglądać, to żeby o, o doku, dokładnie oglądać świat, w którym jesteśmy i na przykład czasami to, że bardzo się wyślimy, nie wiem, y, mamy jakąś platformę i chcemy zobaczyć, co jest pod tą platformą i faktycznie na wiarze sobie tak, nie wiem, kucamy albo, albo tak zniżamy się, żeby zobaczyć, co tam do końca jest, a tam jest element, który zbieramy i to jest zajebista sprawa. Ja, ja uwielbiam coś takiego i takich elementów jest bardzo dużo że gdzieś trzeba się wysilić, gdzieś trzeba się tam schylić, zobaczyć, gdzieś tam za czymś przechylić tą głową po prostu gdzieś tam zanurkować w tym wiarze, i wtedy coś znajdujemy klikamy na to mówię i zbieramy to świetne, świetne, uwielbiam takie rzeczy, bo to jest naprawdę z myślą o i to jest naprawdę fajnie zaimplementowane, ja uwielbiam takie rzeczy, to samo było w Batmanie tam też było takie e, parę razy trzeba było się schylić, żeby coś tam zobaczyć, zebrać Świetne, a ty to mi się coś tak A ty na VR-ze? L.A. Noir. Przeszedłem całą grę. A na, na vr nie, nie, nie, nie. Gra, grałem gra, normalnie. To jest taka gra, która robi furorę, jeżeli chodzi o memy i jakieś filmiki z z VR a nie? Też nie znaczy, wiem, po, po, powiem ci, Wojtku, na PS na PS-ie to, to nie wyszło. Znaczy, wyszedł ten zremasterowany, ale nie wyszedł na... Mm, nie, nie wyszedł na PlayStation, a z tego, co czytałem, to właśnie Elenua e, to tam VR ale, ma, ale tylko chyba parę case'ów, więc to nie jest cała gra na vr że tylko tam parę spraw, tam dwie albo trzy z tego, co czytałem. Więc e, dlatego dosyć słabe w sensie takim ogólnym. No, ale e, bardzo możliwe, masz rację, że Elenua... E, mo, może się wszyscy z tego śmieją. E, dobra, więc to już będę kończył Wayward Sky. E, pamiętajcie tą nazwę, jeżeli macie wiarę albo jeszcze nie macie, albo myślicie o nim, e, bo to jest naprawdę fajny, przyjemny tytuł pla planszówkowy, w którym po prostu ratujecie starego. I, no, no i co? No, no i życzę powodzenia. E, naprawdę było, było, miałem dużą przyjemność e, z uratowania go. Fabuła jest bardzo miła, przyjemna gra jest bardzo fajnym point-and-clickiem w wiarze, który się sprawdza. Naprawdę się sprawdza. No, dobra, mogę słuchajcie. Się, y... Mogę no? coś o tego wiara? Powiedz mi, a no w takim razie, no. czy te gry, które już ograłeś, czy one spełniają Twoje oczekiwania wiarowe? To znaczy, zanim kupujesz wiara, czy myślałeś, że mniej więcej tak to będzie wyglądać? Czy raczej mieś. No, eee... Opowiadał dwa lata temu, że marzył o tym, żeby być kotem, zapierdalać po tych półeczkach <śmiech> i zrzucać kubki. <śmiech> Pamiętam. No na pewno. I na moje, pewno. moje marzenia się spełniły. Moje marzenia się spełniły. E, znaczy, e, Wojtku, to co to, to co e, spodziewałem się, to co będzie, to wszystko się to, to tak w miarę ogarnęło, z, z tym, że powiem ci nawet, że to, że oczekiwania miałem mniejsze co do tego sprzętu. I sam, sam, sam, sam ja powiem ci tak, no, no mam już rok ten sprzęt i sobie po prostu gram, tam coś sobie odpalę, coś sobie pogram, no okej, okay, No, na razie ten Skyrim nie, nie wywarł na mnie jakiegoś dużego wrażenia, ale mówię, nie pograłem jeszcze zbyt dużo. Ja musiałbym to dobrze wymasterować, żebym, żebym miał, żeby mi się w to dobrze grało. Ale, ale tak, tak ogólnie nic, nie zrobiło na mnie wrażenia ale jak od, odpaliłem sobie, jak odpaliłem sobie tego Superhota, to powiem wam, że e, powiem wam, że. No, no, wow, no, wow. I w tym momencie ja mówię, Boże, jakie to jest zajebiste. I myślałem, że już nie będę miał takie uczucia, a jednak mówię, że. wow, jakie to jest zajebiste. Więc. Więc wiadomo, jak to jest z nowym sprzętem. Na początku jest fajnie, fajnie, fajnie, a później to leży. No, w VR u mnie tak nie leży, jak na przykład mówił u kogoś, jak na początku kupowali, czy te kinekty, czy te inne pedały. Bo, od czasu do czasu to faktycznie odpalam i naprawdę sprawia mi to przyjemność. Więc, yy, moje nadzieje zostały spełnione i myślę nawet, że jest lepiej niż myślałem, że będzie. Szcz szczególnie, że, no, nigdy bym się nie spodziewał rok temu, że, nie wiem, dadzą chociaż nawet połówkę Duma na wiara albo całego Skyrima. No wow, wow. Ja już nie mówię o Falloutie, no ale Fallout to jednak tylko na pc Ale jakby mi jeszcze Fallouta dali, no to, no to what the fuck w ogóle więc i w Skyrim mam jest opcja, że to będzie naprawdę dobre, tylko ja, ja muszę w to wejść a jeszcze nie mam takiego czasu, więc ogólnie Wojtku, tak moje oczekiwania zostały spełnione jak najbardziej, jeśli chodzi o ten sprzęt no a, a widzę, że, że mm, ma to fajny potencjał nie wiem Wojtku, czy słyszałeś o, o takim Star Trek'u Wyobraźcie sobie, to wyszło na PlayStation właśnie 4, nie, nie miałem możliwości tego przetestowania, ale, ale sam koncept tego jest zajebisty, bo wyobraźcie sobie, że macie cztery osoby, każdy jest odpowiedzialny za coś innego jak, jak na statku i każdy ma jakąś tam swoją minigierkę czy coś musi rozkminiać i w, wy w czwórkę gadacie ze sobą. I ogarniacie w swoją rzecz na wiarze, siedzicie i nie wiem, macie jakąś tam, nie wiem, czy mapę, czy, czy jakieś sądy, czy jesteście odpowiedzialni za coś innego i po prostu gadacie do, do, jakiegoś kapitana i ten kapitan wam mówi, co macie robić. Jeden jest odpowiedzialny za latanie, drugi za, za nie wiem, za, no, nie wiem, co tam dok dokładnie było, ale sam ten, sam ten motyw jest świetny i nawija, że może się to zajebiście sprawdzić, więc y, myślę, że, że to, że to, że to jakaś tam, jakąś tam przyszłość ma, no zobaczymy jak będzie e, no, e, dobra, słuchajcie więc myślę, że nie ma co przeciągać ja już powiedziałem o, o tym, o co miałem powiedzieć, więc myślę, że możemy pomału kończyć e, jeszcze zanim skończymy e, to chciałbym wam powiedzieć żebyście wpadali sobie na YouTube'a i ja sobie otwieram loot z Falautem i ogólnie mam tych lud od Groma, ale ten postanowiłem zarejestrować w opcji wideo, ponieważ jest, jest dosyć ciekawy i nie wiedziałem, że za tą cenę dostanę takie fajne rzeczy, jest to zrobione jak jest, jakość jest jaka jest no po prostu zrobiłem to, bo my się nudzimy na tym podcaście, nam się nie chce, więc mi też się nie chciało, ale to zrobiłem więc jak najbardziej zobaczcie sobie na YouTubie e, tak, Fajne rzeczy. że z razem już będzie się nam chciało Albo przynajmniej tak, będziemy budować, ja... że nam się chce Albo, al, ale ja, ja tylko powiem, że jeżeli Wojtek postawi stronę To, to już będzie dobrze no. E, <grym> Więc staremu, No znaczy, po staremu Gdzie ja patrzę, a tu Arma 3 W 18 stycznia, Czy tam 16 stycznia, Nie <grym> mówię, <grym> że nie, chociaż dałeś siódemkę E, no Bo wtedy e, była naprawdę zrąbana no a był Steam taki, że wiesz Wydali grę, a ona była skończona rok później, nie? I nie była w early nawet pewnie, nie? Nie, była tam jakiś early access, Tylko, że po early się nic nie zmieniło, nie? E, no no dobra, więc tak, więc zobaczcie sobie na YouTube, Mamy w ogóle kanał na YouTube, możecie sobie subskrybować, robić co co, co chcecie, ale ale tak, to jest bardzo bardzo dobry loot crate jak za tą cenę i zobaczymy, ja, ja to w ogóle mam na rok, więc co dwa miesiące, i to wychodzi co dwa miesiące, co dwa miesiące będę dostała, więc może za dwa miesiące wrócę kolejną kolejne wideo z kolejnego i słuchajcie, no i standardowo wchodźcie na bezimienny.pl e, wchodźcie na e, naszego Facebooka zobaczcie co tam mamy e, wchodźcie na YouTube'a też tam wrzucamy odcinki no i nie wiem, no Wojtku mają wchodzić na twojego Nerdomansera, czy jeszcze nie? <śmiech> oczywiście, Nerdomanser.pl, zapraszam okay, więc wchodźcie też do Wojtka o safe projekcie w sumie możecie już zapomnieć i oczywiście Black Widow Radio. Black Widow Radio, tam nasze audycje na audycje, nie audycje. Nasz podcast jest i, i możecie go sobie słuchać. No i słuchajcie, 103 odcinek pomału dobiega końca. Dzisiaj bo dosyć leniwie. No ale to tak po nowym roku, w sumie, może nie od razu po nowym roku, ale, ale jednak. To, to jest ehm... tak, panie, śnieg za oknem, zimno, panie. Jest zima, to musi być zimno. Jest mm -hmm. późno. Jest generalnie wtorek, to jest taki dzień po tym poniedziałku, a poniedziałek to jest niefajny dzień, wtorek trochę z tego ma też. A że wczoraj był no tak. najbardziej kijowy poniedziałek w historii tak, tak, tak, w tym tak. roku, no to... to... Nie, nie, nie, to był naj... To dzień, to chodzi w ogóle o, o cały dzień, nie? Z 365 dni, no. No. dni nie? To... to ten znaczy wszyscy najbardziej wiemy, to że poniedziałki dzień. są najbardziej ponure, no a to był najgorszy z poniedziałków, więc no już tam się nie czeka. Więc nawet się do wtorku to tak trochę przeciągnęło. No chyba tak, e, Tak. więc e, wydaje się nam się, że będzie dobrze i być może nawet ktoś do, u nas będzie za dwa tygodnie, więc to już, to już w ogóle będzie e, super. E, dobra, więc to tyle w sumie u nas, więc e, ze mną 103 odcinek nagrywał Rafał Radomyski. Cześć, siema. Był z nami Wojtek Kocjan. Kłaniam się, cześć. I za pierwszym mikrofonem stałem ja, czyli Christian Kanoder. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc zapraszamy, drodzy słuchacze, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.